Witam Wanta Magieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko, odcinek 467. Ja nazywam się Damian Polchaka-Dachman i ze mną jest Rafał Ciciński aka Sik. Witaj Rafale. Dobry wieczór Damianie, dzień dobry, dobry wieczór słuchacze. No, Rafale, ja, daj, z to, to muszę zacząć od tematu numer jeden, jesteś jedną z niewielu osób, jakie znam y, prywatnie, które są fanami. A można powiedzieć, że może nie są fanami, ale powiedziały, że nawet im się, nawet zagrywali, zagrywały wiele godzin, äh, 76, zanim wyszedł dodatek Wastelanders. I ten dodatek mm -hmm. Wastelanders, który, który niedawno się pojawił, ja, na niego bardzo czekałem, bo byłem ciekawy, jak, jak wiele z tych szumnych zapowiedzi, które, które, Bethesda, no, wydała kilka, no, tak, ponad pół roku temu, bo wiem, że to chyba na premiera tego Wastelanders się opóźniała, ona miała być pod koniec poprzedniego roku a wyszło dopiero teraz, jak wiele z tych szumnych zapowiedzi udało się spełnić. I ja, jak, ja zagrałem chwilkę, bo, bo byłem ciekawy, no nie, czy na pierwszy rzut oka uda im się z tego, z, z tej piaskownicy, z, tego, z tej gry, która właściwie jest tylko takim, jak to się mówi, yy, no miała chyba yy, służyć jako taki, taki modelowy przykład wyciągania pieniędzy od graczy, nie? To takie bardzo tanie, nie tanie rzeczy. Ja tak nie uważam. No właśnie, ale nie było tam pewnych podstawowych rzeczy, które zawsze w '76 w ogóle były istotne, czyli po pierwsze fabuła, po drugie interesujące postacie, e z którymi można było właśnie konwersować tak, w postacie niezależne. Znaczy, i, i, I tego w ogóle nie było. Tam, tam był taki substytut, prawda, że podchodziło się, do, czytało się jakieś terminali, ewentualnie się z robotami rozmawiało. No i niestety ten duch Fallouta tam gdzieś prysnął. Niemniej, świat bardzo ciekawy jako, jako, jako taka... Taki, taki pozapolityczny park rozrywki, to moim zdaniem to, to się udało im zrobić. No i właśnie e, Wastelanders, pierwsza rzecz, która się od razu rzuca w oczy, to są te postacie niezależne. Mhm. I e, już od, od pierwszych chwil, bo można zacząć od nowa, już, e, już wychodząc z tego, z tego schronu e, kilka osób spotykamy i nagle ta gra zaczyna nabierać, w moim przypadku, trochę rumieńców. Niemniej... Mi wciąż przeszkadzają pewne rzeczy, które, które no są związane z, związane z elementem zręcznościowym. Brakuje mi tam jednak tego, tego, tej aktywnej pauzy lub mniej aktywnej pauzy. No ale co, co ten dodatek wasteland, Wastelanders tak naprawdę przynosi? Wiesz co, dobrze, że w ogóle tego zaczęliśmy, bo ja tak sobie przesłuchałem tamtą naszą rozmowę i wiesz, słuchacze mogli sobie pomyśleć, że tu by jakiegoś kolesia zaprosiłeś, który się sili na jakąś kontrowersję, bo powiedziałem, że Fallout 4 jest gorszy od 7, 76, nie? I ja chyba nadal tak uważam. Po tej aktualizacji jeszcze bardziej widzę wady czwórki, bo tutaj mamy te opcje dialogowe, które przypominają opcje dialogowe z trójki czy z New Vegas. Czyli mamy już gdzieś pokazane, że jest powiedzmy próba, jeżeli na przykład mamy ileś tam percepcji, możemy u kogoś zobaczyć coś ciekawego w jego wyglądzie, albo mamy charyzmę i możemy pociągnąć rozmowę jakoś inaczej. Jest o tyle to też fajne, że nie mamy tych reżyserowanych, idiotycznych scenek podczas rozmowy. Bo pamiętasz, w Fallout 4 było tak, że jak zaczynają z kim rozmawiać, to kamera przechodziła na osobę mówiącą. I tam zawsze się ten Fallout wywalał czwarty, a to komuś znikała głowa, a to ktoś wchodził w kadr yy, i różne dziwne, śmieszne rzeczy się działy. Tutaj mamy cały czas, yy, jeżeli mamy z oczu kamerę, no to możemy sobie oglądać dookoła całą okolicę i przyglądać się wszystkiemu. Nie mamy tego idiotycznego e, dialogu, który nasza postać wypowiada. Hmm. I to jest, tak mi się wydaje, że... Ale ty przeszedłeś jest... czwartą część? Tak, Cwartego znaczy y, nie tak jak chciałem, bo niestety... Y, Aha, popełniłeś nie pewne mogłem... błędy, złe decyzje i nie znaczy, się rozczarowało. Znaczy, to wiesz, zakończenie to, to jak to tam... Wiesz, chyba hmm, skończyłem minutmanami, ale problem mm. był taki, że nie chciałem minutmenami, kończyć, chciałem Brotherhood of Steel, ale tam jakiś bug był. E, tak samo był bug, jeżeli chciałem się przyłączyć do Instytutu. E, I właśnie, w Falacie czwórce było to idiotyczne takie kółko wyboru, tak? że tak naprawdę to nie, nie wiadomo było, co nasza postać miała powiedzieć. Tutaj mamy dokładnie kwestię dialogową napisaną i to, co klikniemy, to nasza postać mówi. To jest bardzo w porządku. Taki był y styl tych rpg z poprzedniej generacji. Mhm. O ile się nie mylę, to, to, to już, już yy, i Mass Effect, i chyba poprzednie też gry. Znaczy, to wynikało z tego, że to miało dać ci łudę tego, że podejmujesz decyzję, a niektóre, wiesz, bo niektóre zwroty tak właściwie brzmią bardzo ambiwalentnie, zależnie z jakim tonem je powiesz. A pamiętasz takiego moda, na PC-cie to było, yy, który zamieniał to kółko na wypowiedzi i było czasami tak, że yy... Trzy odpowiedzi to były tak, tylko tak powiedziane żartem, albo tak powiedziane ironicznie, mhm. i odpowiedź NPCA się w ogóle niczym nie różniła. A tutaj trochę poeksperymentowałem i rzeczywiście możemy sobie niektóre dialog opcje dialogowe inaczej rozegrać. Y I ma to jakiś tam delikatny wpływ, podejrzewam, na przychodzenie questów. Aczkolwiek, mhm. wiesz, y y no tutaj nie ma save'a tak? Tutaj niestety to tak jakoś. No, Jeżeli nie mogę się cofnąć, bo już to przeszedłem, więc nie mogę sobie zloadować mm -hmm. rozmowy wcześniejszej. Aczkolwiek tam, jak w pewnym momencie sobie wyłączyłem grę i wróciłem, to mogłem e, tą rozmowę trochę inaczej poprowadzić. Natomiast mm, no jest to dosyć ciekawe. Ten świat trochę zmienił. Pojawili się ci NPC, Ryderzy zajęli jedną lokację, y, Osadnicy drugą. Ma to w, mi w miarę sens. Tylko, że wiesz, mi nie przeszkadzało tam, że tam nie ma npc -ów. W 76. I ja kupowałem ten świat, że je, wychodzę po tych 25 latach z skrypty i wszyscy ludzie gdzieś zniknęli, bo jest jakaś choroba, mhm. bo ktoś ich napadł, bo ktoś ich poriał. To odwrotny leftovers, nie. Że 97% ludzi czy tam 98% zniknęło. I chodząc po tym świecie, rozwiązując sobie. E questy, które tam były pozostawiane i, i obserwując ten świat, ja totalnie kupowałem, że ludzie, którzy tam się próbowali osiedlić, oni wszyscy poginęli, bo znajdywałem ich ho holotaśmy, znajdywałem ich ciała, znajdywałem ich listy pożegnalne i to było całkiem w porządku, a poza tym mm, gdzieś tam jeszcze na horyzoncie była ta overseer twojej krypty, mhm. która gdzieś tam dostawiała ci wskazówki i się podążało jej śladem to też było całkiem w porządku, bo jakiś premis był taki, który no, domyślałem się, że się jej nie spotka, ale, ale gdzieś tam się podążało za nią. Zrobiłem w, te, w, te, w tej nowej aktualizacji, zrobiłem ze cztery questy i zetrzałem jeden starszy, taki, który miałem gdzieś tam rozpoczęty. Ale czy zostawili ten oryginalny, tą oryginalną linię właśnie? Soverseer? Tak, zostawiona jest, zostawiona jest. Zostawiona jest. Możemy sobie po jej śladach podążać zostawione są te wszystkie takie przynajmniej te, które miałem rozpoczęte questy w marcu to one nadal są u mnie nie, nic nie poginęło ja się też powiem szczerze ucieszyłem, bo tam był taki jeden, którego jakoś nie zrobiłem, bo byłem za, za cienki w uszach i nabijając sobie level mogę sobie go teraz zrobić to jest jakiś taki z taksodermią w jednym miasteczku, gdzie właśnie się tropi jakieś dziwne zwierzęta wiesz <taki> takie typu właśnie człowiek mocment człowiek śmaczy czy jakieś takie <taki> dziwne, wyszukane, wiesz mm, mm. potworki no i ja, ja tak sobie jeszcze wrócę do znowu do tego porównania z Fallout 4, ale y, ten świat w 76 ma więcej sensu, bo ten, ta, ta West Virginia ta Virginia Zachodnia jest mm, no, taka jakbyśmy mieli właśnie 25 30 lat po wojnie, a nie y, Boston 210 lat po wojnie i to są te same asety, tylko one bardziej pasują mi się tak wydaje do, tej, do tego świata, który tam mamy. Mi się wydaje, że znaczy to też jest bardzo ciekawe co mówisz, dlatego, że to pokazuje i ja czasami jestem fanem tego, że uważam, że artysta, który ma ograniczone narzędzia i musi z tych narzędzi coś stworzyć, no może coś ciekawszego właśnie wtedy opowiedzieć. I oczywiście ja tutaj nie mówię, bo Bethesda nie ma Ograniczonego budżetu, tak jak nam się wydaje, że, że to jest studi, mogło być jak, jakby to było jakieś studio niezależne. Niemniej jak patrzysz na tą grę, no to. Dla mnie ona ma znamiona Ale... takiego studia, takiej gry zrobione przez studio niezależne. Albo przynajmniej Ale... małe. Tylko... Ale tam jest właśnie tak. małe studio, ich jest bardzo podobno niewiele osób robią, robią przy tym Falaucie. Myślę, że wszyscy tam LS Kros 6 cisną na nowym silniku, tak? A, a reszta. <śmiech> a reszta? <śmiech> Ale Musimy będzie nowy w silnik, i... wierzysz to? <śmiech> Co? <śmiech> a wierzysz w nowy silnik? Zapowiedzieli, że będzie nowe, nowy? Czy Niemożliwe, czy to tak jest... żeby... Nie, chyba pokazywali, wiesz, pokazywali, ale to już dawno temu, to już będzie kilka lat temu, pokazywali... Yy... Blades no, pokazywali. To... Nie, Blades <grym> pokazywali, ale Blades, no tak, ale pokazywali coś, taką, taki teaser właściwie. No to, był... no to coś takiego, też co po górkach leciała kamera i to mnie się wydaje, no, że wiesz, to można no, Dla nich największym na tym... problemem moim zdaniem jest, co, to są postacie, które są mm -hmm. animowane jak drewno. Wyglądają jak mm -hmm. Pinokio. A, a tego już na tej generacji nie możesz mieć. Jeszcze jakimś takim cudem, nie wiem, no, chociaż nie wiem na jakim to silniku było, czy może na Unity, albo na jakimś innym, może na Unrealu. The Outer World, Outer Worlds. To wyglądało jak troszeczkę taki lepiej wyglądający, taki coś pomiędzy właśnie tą starą, a nową generacją, to co mogło być mhm. na tej nowej generacji. I jeszcze tam gdzieś to można było przeżyć. Ale, ale ja już bym nie przeżył tego. Ja, ja już ja się bardzo... znaczy, Nie, nie tyle, że się odbiłem, co yy, to już, yy, to już dla mnie było zbyt archaicznie, bo, bo, bo nie mogę traktować... Wiesz, jak grał na przykład Fallouta 76 jako grę z poprzedniej generacji, to bym się nastawił do tego i, i nie miałbym żadnych zastrzeżeń. Bo ja lubię grać w stare gry i, i, i czasami yy, tam liczba wielokątów yy, nie ma yy, nie jest dla mnie przeszkodą. Prawda? Że, że o, mhm. jak, jak te postacie wyglądają, jak ten, ciasek, to, to, to, to, ten świat jest nieszczegółowy. Nie, nie Ale tutaj nie wiem, no to jest, to jest kwestia tego, że y, też y, y, nie wiem, bo świat mi się podoba, jest, jest ciekawy zrobiony. więc ten silnik nie najgorzej generuje plenery. I to, I to trzeba przyznać, że jak masz dobry komputer, to to w miarę dobrze wygląda. O, że tak wyrażę. Nie jakoś wybitnie, nie jest to poziom powiedzmy 7-3, E, czy Crazy Sa, ale, ale nie, jest, nie jest tak, że po prostu włączysz i mówisz, kurczę, ale, ale to wygląda, że Oblivion wyglądał lepiej, albo coś takiego. Nie, to jest okej. Okay. Ale właśnie te postacie wyglądają archaicznie i e, ja mam ten problem, że jak w każdej takiej grze, y, która jest, no w jakimś stopniu grą MMO, no musisz dużo czasu poświęcić na grind, na robienie rzeczy nudnych, na robienie mhm. rzeczy, które, które są powtarzalne, które które nie popychają fabuły, nie, nie czekają się i ja nie cierpię na nadmiar wolnego czasu, mimo sytuacji, w jakiej się nasza, nasza globalna wioska znajduje, więc ja bardzo szybko się odbijam od rzeczy, które, e, które, są, które mają znamiona e, takiego grindu, albo niepotrzebnego questu, albo gdzieś takiego chodzenia i e, ja wtedy wolę się po książkę, albo obejrzeć sobie jakiś serial, bo... No to cała ta gra jest taka. No właśnie, i to jest no to, to jest... że... E, e, tak, tylko że wiesz co, nie znalazłem tego momentu, w którym mnie mnie zainteresowało, bo jest zawsze coś takiego, że jak w każdej grze, na przykład inną, inną, inna gra, o której często mówię, Elite Dangerous, to mm -hmm. też jest gra żmudna praca, ale tam jest coś takiego, że, że mnie to relaksuje. Zależnie od tego, jaką sobie rolę wybierzesz, czy chcesz być przemytnikiem, czy chcesz być nie wiem, kosmicznym górnikiem, czy chcesz być zabójcą na zlecenie, tak, czy czy chcesz być, nie wiem, kapitanem statku pasażerskiego i przewozić ludzi, ro robić wycieczki tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest... Nie wiem, na początku oczywiście tam, wiesz, e, musisz zbudować od zera, prawda, tą swoją, e, swoją reputację, e, to... I ja wiem, że był taki moment w moim życiu, że ja tą reputację zbudowałem i to kosztowało mi jakieś 100 godzin e, non-stop grania, prawda. E, po pracy przechodziłem, siadałem zaraz i, tylko, i to, i to Ale teraz, kiedy już mam dużo milionów, że się tak wyrażę w tej grze i tak dalej, ja mogę już grać dla przyjemności. I gdybym mógł przeskoczyć te pierwsze, no nie chcę mówić 100 godzin, ale tak 20-30 godzin, że już bym miał jakiś power armor, już bym miał jakieś bronie, że jakbym na przykład mógł sobie zwiedzić jakieś ciekawsze miejsca w tej, tej, tej Virginia, to, West Virginia, to, mhm. to być może zauważyłbym pewne rzeczy, które, które warto jest zobaczyć, bo to, co mi się podobało w poprzednich Falloutach i na przykład w Falloutie 4 też, znaczy nie uważam Fallouta 4 za gorszego lub lepszego, bo moim zdaniem to jest jakby podobny poziom i ja już się przyzwyczaiłem, że jednak Fallouty te nowożytne to jest zupełnie coś innego niż, niż jedynka i dwójka ale tamte to były po prostu klasa w, sama w sobie, no po prostu w tamtych, w tamtych czasach to były absolutne top, top 3, top, top 5 komputerowe RPG I jeśli chodzi o Fallouty, mhm. no to one miały dużo, mają dużo większą konkurencję, ale Fallout 4 miał kilka właśnie takich momentów, które mi się bardzo podobały, mi zapadły w pamięć i, i, i kilka miejscówek, które bardzo, e, bardzo lubię. No, ta, tam, z tymi piratami, robotami to mi się bardzo podobało. Ja uwielbiam, e, elementy, znaczy tutaj tak można powiedzieć, że to jest tak bardziej diesel punk, czy coś w tym stylu, nie? Oczywiście, no taki, oczywiście z atomic punk jest mieszany. Wiem, no to tak można się doszukiwać różnych, e, różnych elementów, ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że uwielbiam, e, jakieś, takie latające maszyny, które Coś jak sterowce, ale takie bardziej rozbudowane. Wiesz, co by było, gdyby, gdyby na przykład, e, nie, nie byłoby historii z Hindenburgiem, e, Hindenburgiem i faktycznie nie samoloty się rozwinęły, ale na przykład właśnie sterowce i to podróżowanie w taką, taka, w takiej wyższej klasy. No, no nie wiem, no to jest tak dla mnie takie bardzo romantyczne, że mogę sobie chodzić po, po takim, e, po takim o, powietrznym statku i te. Te momenty, w które gdzie na to pustkowie mogłem spojrzeć, właśnie, będąc na takim balkoniku takiego, takiego bojowego sterowca, mi się bardzo podobało, Ale no, oczywiście, nie wiem, no dla mnie, no Fallout 4 nadal wciąż ma więcej mięsa niż Fallout 76, ale właśnie to, co mówisz, no Fallout 76 jest nastawiony bardziej na, na tą mechanikę, na to, na to takie. No właśnie, no, nie chcę, nie chcę no to chcę to usta, bo, bo... wiesz, ale chodzi mi o... Tak, to, tak to, jest taki, to jest po prostu gra o survivalu. To, tylko o to w tym chodzi, tak, tak. Tak, tak. Na pewno chyba lepszy, przynajmniej mi się tak wydaje, jest ten system yy, rozwoju postaci. W czwórce było to oparte na perkach, ale tak naprawdę to można było lewelować w nieskończoność i o ile dobrze kojarzę, to mm, to się, no, po prostu ulepszało postać, tak wiesz, bardzo Mija... Znaczy, to, ja to ładnie mówić. mijało się z celem w ogóle jakiekolwiek myślenie o prowadzeniu postaci bo nie, nie trzeba było się skupić na przykład na małej broni albo energetycznej oszczędzać żeby yy, być jakimś dobrym hakerem i, i, i nie inwestować w strzelanie bo prędzej czy później tak miałeś wszystko to, to tak dobrze pamiętam tutaj są te karty które w jakiś tam sposób są chyba losowe yy, i, i przynajmniej ja jakoś super szybko nie levelowałem więc gdzieś tam widać też, że jest, jest taki fajnie, to jest taki balans zrobiony, że albo chcesz sobie zrobić lepszą broń, lepsze modyfikacje tej, tej broni, ale w takim razie nie możesz za bardzo rozwijać tych takich survivalowych umiejętności Natomiast um, jeżeli zaczniesz rozwijać te survivalowe umiejętności, no to nie, nie ulepszysz sobie broni na przykład, ale będziesz mógł nosić mniej wody albo mniej jedzenia, bo będzie działało lepiej, ale będziesz wtedy mógł więcej amunicji nosić, nie? żeby to się rekompensowało. Więc to wszystko jest jakoś tak w miarę fajnie pomyślane. Um, ale tak, to jest tylko gra o survivalu i tak jak powiedzmy dla mnie, yy, ja się odbiłem w czwórce, bo ja sądziłem, że to będzie no, New Vegas, tylko lepsze. Widzisz? Widziałem zapowiedzi i zaraz... Nie wiem, no, parę, parę tygodni później, to były też niezłe oceny. Parę tygodni później kupiłem V4 i, i byłem sromotnie rozczarowany, bo tamtego no. y, jakiegoś wyboru czy y, ciekawych postaci, na które spotykamy na drodze, to, to było bardzo niewiele. Y, tak naprawdę oprócz Valentina i to tak chyba jakoś specjalnie nie pamiętam innych y, questów dla tych naszych ja nie pamiętam, towarzyszy. Nie nie powinienem mówić pamięć, ale tam było, no, ale... było kilka osób i, i wiesz, i. Y... Jaka lubię mieć towarzysz. Ja nie wiem, czy, czy w Westlanders nie zmienili tego, tak? Nie masz Nie, nie ma, towarzys. nie ma, nie ma. Przynajmniej no. jeszcze nie spotkałem, ale masz innych graczy. Natomiast pierwszy pierwszy towarzysz, którego spotykasz, Preston, chyba się nazywał ten dziwny w kapeluszu. No przecież on ci dawał masy questów, gdzie miałeś iść na jakąś farmę i zrobić ludziom wodę, zrobić ludziom łóżko. Przecież to było, yy, no to było dla mnie trywialne. Znaczy, wiesz co, i... no, to jest coś takiego, nie, no tak, ale to, to wiązało się z czymś innym, bo Fallout 4, po, by... Pożył nacisk na coś e, również, co na przykład dla mnie absolutnie nie miało żadnego znaczenia, a znam ludzi, którzy mhm. spędzili e, w tym więcej czasu niż, niż robiąc główny quest. Czyli cała ta kwestia tego budowania tej osady, cały, mhm. cały ten taki aspekt, e, no nie chcę powiedzieć. Powiązań między ale farmami, to się... ale tak, mhm, bo tam można było dostawy robić. I e, mając dużo zasobów. E, jak, jak właśnie w takiej, takim normalnym typu serwer, mogłeś sobie zbudować naprawdę niesamowite rzeczy. Ja nie wiem, jak to wygląda e, w Falaucie 76, bo, bo AK tego jeszcze nie robią, ale ja rozumiem, że tutaj chyba raczej nie budujesz niczego, dlatego, że e, za każdym razem jesteś chyba na jakiejś innej instancji, jakiegoś innego mm. serwera i tylko jeśli masz ten abonament, to masz jakieś chyba mm. serwery, nie. które pamiętają. Twoje to nie tak. Dany, nie? Budujesz nie? sobie domek i budujesz go w miejscu, w którym masz ochotę postawić swój kamp. Budujesz go w, e, przy jakiejś rzeczce, czy w, w jakichś górach niedostępnych mm, i on, jak się logujesz, to on zawsze będzie w tym miejscu. Aha. Rozbudowujesz sobie e, ten domek, od, odblokowując różnego rodzaju schematy w czasie gry. Znajdujesz je, możesz je kupować, e, mogo, możesz coś w prezencie i to jest, wiesz, najpierw możesz mieć drewniany później możesz mieć betonowy, nie tak w wielkim proszczeniu, no, ale, ale możesz te też na przykład domy, robić nie, sklepy. Nie możesz zbudować czegoś ogromnego, nie. wielopoziomowego. Możesz, możesz zrobić. Ja widziałem takie domy, które były jak na, na skarpach, jak te, wiesz, wille w Kalifornii i tam niektórzy gracze wstawiają sklepy zautomatyzowane i wystawiają sobie na przykład no. w swoje, swoich gablotach jakieś różnego rodzaju ciekawe rzeczy, mm, których oczywiście nie możesz zabrać, nie możesz nic ukraść z domu, ale może zrobić zakupy i oni na przykład wystawiają lód, który, który znajdują w takim sklepie i inni normalnie płacą im kapslami. No widzisz, to jest świetne, to jest, to jest aspekt, o którym zupełnie nie pomyślałem, ale, ale ja uwielbiam właśnie taki, taki element, co mogą, znaczy ja rozumiem, że to wszystko zostało przemyślane, że to nie jest tak, że ktoś na... wpadł i zaprogramował, ale w bardzo, bardzo starych czasach, jeśli chodzi o początki MMORPG, to nie mogłeś takich rzeczy zautomatyzować, i, i no, niektórzy, niektórzy gracze po prostu wcielali się w rolę takich sprzedawców i to, i to, to im sprawiało frajdę, po prostu mieli swój sklep i stawali gdzieś tam na tym, już nie pamiętam dokładnie, jakie gry powiedzmy potrafi, w, w, w, w, w jakich grach mogłeś postawić sobie takiego sprzedawcę i go troszeczkę tak oskryptować, żeby to robić tak automatycznie, ale no, no to jest fajny aspekt, no, im więcej takich, takich rzeczy, które polegają Niech. na na, na, na w Półistnieniu z innymi graczami, ale, jedno, ale nie są, że nie musisz z nimi grać, wiesz o co, że, mhm. że to jest kwestia, że to jest część jakiegoś żyjącego świata. Tylko, no właśnie. są te limity ilości osób, jeśli chodzi o se na serwer. Tak, i czasami nie trafisz już na to, co na trafiłeś. Tak, tak, tak, tak, tak. I widzisz te kropki, widzisz innych graczy, więc nie jest tak, że się nie możesz spotkać z nimi i mhm. że jest tak trudno ich zobaczyć, ale to są. Ja wiem, no to na parcach obu, ręk, obu rąk. Nie wiem, no, czy, czy tam powiedzmy czterech rąk możesz policzyć. Są wydarzenia, są wydarzenia. Znaczy, kurde, nie wiem. Ja ostatnio trafiłem Spoilj. na bardzo dużą ilość graczy. Zaraz po tym dodatku masa ludzi grała. I tak, trafiłem na dwie rzeczy. Na dom pułapkę, w którym ludzie umierali, bo jakiś gracz zaprojektował, wiesz, dom rodem z serii Piła, żeby mordował ten dom ludzi, którzy tam wejdą. To było dosyć ciekawe. A drugą rzecz, no to jeżeli chcesz grać z innymi ludźmi, to pojawiają się informacje o wydarzeniach i dołącz do wydarzenia, automatycznie cię przenosi w miejsce, w którym jesteś, dołączasz do grupy i robisz questa we cztery osoby. I to są przypadkowi często ludzie, ale oni, im więcej osób, jest to takie jakby skalowanie, tak? Im więcej osób jest w grupie, tym więcej idzie potworów pojawia się, tak? Mobków jest tak to rozwiązane, że chcesz grać sam, możesz przez całe, całą, całą rozgrywkę swoją, kilka godzin, nikogo nie spotkać i bawić się jako jeden solo, a może być też tak, że po prostu chcesz po, pobiegać z kimś i wtedy możesz uruchomić czat, a możesz się porozumiewać gestami, także mm, no, jest duża dowolność i te wszystkie systemy jakoś bardziej mi w Fallout 76 pasują. To, wiesz, lutowanie, y, zbieranie tego złomu, wracanie do bazy, przerabianie tego wszystkiego na amunicję, bo tam jest ta opcja survival, to tak jak y, to był hardcore chyba tryb w New Vegas, czyli musisz pić wodę, musisz spać w swoim łóżku raz na jakiś czas, musisz jeść, bo spadają się te współczynniki. To jest naprawdę bardzo spoko. Mhm. No ale rozumiem, że y, to nie jest jakaś rewolucyjna zmiana, y, to, to Wastelanders. Ale, Nie, ale dialogi, ale dialogi są zabawne. Przykład, ale jest widzisz humor. na przykład, że ktoś, kto, kto, kto tam narzeka na brak tych NPC-ów, to, to powinien być zadowolony, że jednak e, e, jest trochę takiego e, nowego życia tchnięte, mm -hmm. tak? Że, że. Tak. E, no, e, to powiedziałeś, że jesteś dopiero po czterech misjach, więc jeszcze ciężko powiedzieć, co tam do czego to zaprowadzi, ale, ale jest jakaś nadzieja, bo widziałem, że jak jeszcze e, parę miesięcy temu Fala 76 był do, do, do, dokładany tam do pierogów nie? W, w, w, w supermarkecie. No, moja mama kupiła mi go na gwiazdkę za jakieś śmieszne pieniądze. Może mieć drugie życie. Ja nie mówię. Ja wierzę właśnie w jakby drugie życie gier właśnie takie, które są grami jako usługa. Czyli ja, ja tęsknię za czasami, kiedy, kiedy nie było czegoś takiego jak łatka do gier. Mhm. Nie, nie tęsknię bardzo, bo, jak, bo zdarzały się gry, które były po prostu zepsute, ale jakby od wielu, wielu lat testerzy no, pilnują, żeby gry były absolutnie, no właściwie bez błędów, dostarczane na rynek. Tylko, że teraz to się zmieniło, no teraz wszystko idzie, wiesz, o, będzie można spaczować, może, może coś zmienić, można będzie coś poprawić. Tylko, że wiesz, fala od 76. Ma tak czarny PR i to jest, że tak smród się za tą gorą ciągnie, że yy, ja, ja jakoś takiego, nie wiem, wielkiej przyszłości mm -hmm. lepiej Ale dziwi się, że, że ma no ten... Tylko, że, to śmiesz, to znaczy... że czasami ten czarny PR jest taki idiotyczny, bo yy, ten czarny PR Bethesdy no, zaczął się oczywiście od tej Ceraty zamiast yy, płóciennej torby dodawanej do, do edycji kolekcjonerskiej, a niedawno ktoś powiedział, że jak masz ten... Nie czy to był chyba hełm, Eee, właśnie, hmm. tak, ten że on zbiera z... pleśń, Power wilgoć gdzieś tam. No pewnie, że zbiera. gdzie go tam wsadzisz, nie wiem, na balkon czy na strych, to choćby on był, nie wiem z czego, nie wiem, ze złota. Może wtedy ze złota by nie zbierał, nie? Ale, ale to jest normalne. Nie? Ja ja mam wiele różnych gadżetów z edycji kolekcjonerskiej, Wiem, że jak na przykład go, jakiś gadżet, jaką, nie wiem, jakbym na przykład mojego Wiedźmina na gryfie. Raz na jakiś czas nie odkurzał, to on by faktycznie był siwy cały. No to możesz do poligona napisać, że wiesz, że tutaj figurkę CD-projekt zrobił taką, która się kurzy, bo, äh. Dokładnie, generalnie no nie, taka... straciła kolor. Tylko dwa lata ją mam i już nie ma koloru, zobaczcie, jest, jest jakimś Oni, on chętnie muchu, napiszą. Który, tak. Wiesz, tak, e... tak. Skandal. Ostatnio przeczytałem, ostatnio przeczytałem, że jakimś ludziom tam było już użyte słowo Several zniknęły przedmioty z ekwipunku, że rzekomo NPC, które są wprowadzeni do gry, oni okradają graczy. No i wiesz, okej, okay, może tak było rzeczywiście, nie wiem co tam im nakradli, ale już jest wielki artykuł o tym bugu. No i wiesz, to jest, to jest trochę... Nie wiem, czy w innych grach MMO się takie rzeczy dzieją. Może, może tak, może nie, ale wielki artykuł na, z komentarzami i sterowany. Fala że to jest Naiman, Marcin Neyman. Tak. No. Człowiek z mojego miasta, więc ja mam w ogóle bardzo sentyment e, do tego boksera i, i ja go jak lubię, no nie tak jak człowieka w ogóle jest ten, ale, ale właśnie tak się śmieję, że po prostu on jest taki, e, on skupia sobie całą uwagę mediów i przeważnie negatywnych, ale generuje niesamowicie ruch, zainteresowanie mm -hmm. swoją osobą. Oczywiście to jest tak zwana infamia, ale, ale to jest infamia, którą no, jakoś tam w interesujący sposób i dla niego na pewno korzystny materialnie potrafi przekuć. I e, kto wie, czy Bethesda, no wiesz jak to się mówi, e, nieważne co mówią, ważne, żeby nie przekręcali nazwiska. Jak nie nazywają tego Fallout, nie wiem, 516 czy coś takiego i, i wyszukwerka można go znaleźć, to znaczy, że jest ok. Bo cały czas jakby przypominają, że ten Fallout 76 istnieje. I ci, którzy się w nim, w cudzysłowie, może jak ty, Rafale, zakochali albo wkręcili, to oni nie, nie, nie reagują na te takie zaczepki, ale ktoś sobie przypomniał, no coś tam się pojawiło, i tam sobie poczyta, i tak dalej. Ja na przykład bardzo lubiłem takie. Tylko oczywiście one nigdy nie były w, w negatywnym kontekście przedstawiane, tylko wszyscy byli zafascynowani, że takie rzeczy w tym świecie się dzieją. To, chodzi... to oczywiście chodzi o i w online i tą niesamowitą, brudną grę, ten element szpiegowski, tych dywersji, tych takich zagrywek, które wykraczały nierzadko poza, poza grę, kiedy, na przy, kiedy w momencie przygotowania się do jakichś wielkich bitew, ktoś wiedząc gdzie jakiś powiedzmy kapitan, komander z innej floty mieszkał, to podkradali się i obcinali gdzieś kable, żeby odciąć prąd, czy internet temu człowiekowi, żeby on nie mógł brać udziału w tych bitwach. <śmiech> I oczywiście to jest taka, to jest, no, oczywiście najbardziej ciekawe są te, te historie, gdzie ktoś przez lata budował reputację, wbijał się na, na szczebla kariery, aż do, do takiego najwyższego e, miejsca w, albo bardzo wysokiego i nagle postanawiał okres całą korporację, czy całą tam gildię kosmiczną, nie wiem tam się nazywało, wszystkich pieniędzy, wszystkich statków, nie wiem, coś zniszczyć i, i to jest niesamowite. To są niesamowite historie, które w odpowiedni sposób opisać, nie wiem, jakieś, jakieś książkę z tego, na pewno tam książki w ogóle w świecie online są oczywiście, ale to jest niesamowite, to buduje niesamowicie wyobraźnię i e, ostatnio bardzo mało słyszę o IWOnline i, i obawiam się, że tam jeszcze tak nic ciekawego nie dzieje I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że e, może się zmieniła jakaś tam polityka firmy, bo kiedy ja, nie chcę bawić się w szczegóły, ale kiedy powiedzmy byłem związany z, z jedną z gier MMO RPG, to zauważyłem, że właśnie tam takie akcje nie były w jakiś sposób, ja nie chcę mówić, że nagradzane, ale wiesz, że, że nie było na przykład, jak, jeśli ktoś tam robił jakiś jakiś myk, który nie wykorzystywał bugów, jakiś, ale, ale po prostu w jakim stopniu e, e, jakby to powiedzieć? Nie spotykały go reperkusje. Tak, że, że, że te reperkusje wynikały z tego, że okej, okay, no, no łamał prawa, którego jeszcze nie było, to prawo musiała powstać, ale już był za to ukarany i to mi się nigdy nie podobało. To ja ja zawsze uważałem, że e, jeśli gracz zrobił coś, co powiedzmy psuje community i tak dalej, ale robił to w, e, w ramach gry, nikogo nie obrażał, nie. nie, nie nie używał języka wulgarnego. Wiesz o wiesz, takie rzeczy, które mm -hmm. powiedzmy w dzisiejszych czasach to od razu odpadasz, nie? Tam zaklnąłeś na tym, to wiesz, odpadasz. Powiedziałeś coś złego o tych, o tych i o tamtych, no nie? Wylatujesz, wiesz, bo teraz jest naprawdę jest bardzo ciężko, a to jest, to jest niesamowite, dlatego, że takie postacie kontrowersyjne w wielu grach no przyciągają masy. I e, ja nie wiem, jak teraz wygląda właśnie kwestia, wiesz, czy League of Legends, czy Doty 2 i tak dalej, ale tam ta polityka właśnie takiej poprawności jest bardzo, e, bardzo wzięła górę nad nad, nad wszystkimi innymi rzeczami i... E, no to jest, tak mi się wydaje, to jest roleplay, tak? To tak. jest, wcielasz się w rolę i no tak, ale jesteś... to, że po prostu ci gracze, czy gracze, nawet to ich zachowanie takie, takie bycie takim krnobrnym, takim czarnym charakterem, e, to przyciąga uwagę. I no wyobraź sobie, że w dzisiejszych czasach, wiesz, no nie, no nie możemy mieć kogoś takiego jak Vader, no nie, bo pff, jak ktoś, jak Vader może, może, być lubianym. A ile jest ludzi, którzy jest zafascynowanych ciemną stroną i wejderem tym mordercom i tak dalej. No, ale to już jest inna kwestia. Nie chcę za bardzo odpływać. No, ja cieszę się, że, że, że 76 Fallout się rozwija, bo inną grą na przykład, która, której też dostało się na, w dniu premiery, a po latach ona no, stała się no, grą fenomenalną, to jest oczywiście No Man's Sky, który, mm -hmm. który cały czas się rozwija, cały czas są jakieś, jakieś zmiany ja oczywiście nie pamiętam tych wszystkich nas tytułów dodatków, znaczy tych dużych update'ów, ale też od, od gry, która właściwie no, była takim survivalem z lataniem od planetki do planetki i nic więcej, z, gdzie, gdzie generowały się po prostu maszkary i, i planety wyglądały brzydko, do gry, gdzie naprawdę i rozbudowano bitwy kosmiczne i, i, i podróżowanie po planetach, gdzieś tam nurkowanie, tam florę, faunę rozwinięto, można budować bazy bardzo skomplikowane. No, ile pojazdów jest dodanych, teraz będą mechy chyba, o ile dobrze kojarzę. Dokładnie. I, i, i wreszcie, i dodano multiplayer, którego na początku nie było, a, a, a obiecano, że, że jest. I VR. I, tak, tak, no. I VR jest, jest świetny, tylko niestety, no, ale to już kiedyś mówiłem, na PlayStation 4 niestety e, sprzętowo to nie wyrabia. I, imersyjnie i świetnie, jeśli chodzi o, o sterowanie dłońmi, tam, wiesz, sterowanie w kokpicie. Tymi, tymi drążkami i tak dalej, manetkami, ale niestety odległość rysowania obiektów to jest fatalna i rozdzielczy jest fatalna i tutaj, tutaj niestety jest ten, ale na komputerze, na PC-cie mocnym to, to musi rewelacyjnie wyglądać, więc e, ja nie powiem, że, e, że dla mnie Fallout 76 jest historią spaloną, ale, ale ja będę sobie do niej tak wracał delikatnie, żeby cały czas zobaczyć, widzieć te zmiany i zobaczyć jak się mhm. rozwija, bo, bo jeśli oni nie, nie, nie porzucą tej gry na zasadzie, ok, zrobiliśmy wszystko co mogliśmy a i nam dalej się nie chce, niech to będzie tam zarabiało, ile ma zarabiać, my teraz się skupimy na tym Ender Scrolls 6. No, test online chyba działa dosyć prężnie i tam jest bardzo silny community i chyba znowu też jakiś dodatek, więc jeżeli Bethesda myśli, żeby tak mi się już nie wydaje, jeżeli myśli ee... o tej grze w jakichś takich, no nie wiem, w ramach podobnych, no to, to może będzie miał Fallout jakieś dłuższe nogi, natomiast wiesz, tam spotyka ta, ta, ta, ta, ta tę grę bardzo duża krytyka, bo ona nie wspiera moderów tak? i, i tutaj już gigantyczne środowisko od razu no, ale ona nie może, było, no, no, no wiem, tak, nie tak. może, ale te, to karanie ludzi za wykorzystywanie jakichś eksploitów, to chyba jest naturalne. A tutaj zrobiono tak naprawdę z tej gry chłopca do bicia i trochę słusznie, bo to była niedorobiona gra na początku. Mhm. Ja Myślę, na później... jeśli chodzi o moderów, to ona tam miała różne takie y, śmieszne y, historie. Nie wiem, czy pamiętasz też, dosyć negatywna historia, która miała być pozytywną. Czyli Oni co, płatne mody, myśli, tak? Że będą pła płatne mody, tak, ale później się okazało, że no mody są, to co, ma... to co ja uwielbiam w modach, to jest to, że to jest absolutnie praca ludzi, ale bardzo taka open source'owa, że oczywiście autorstwo jest przypisane danemu człowiekowi, ale... ale ty możesz na bazie tego moda stworzyć coś nowego i tak dalej. Dzięki te temu niektóre mody są fenomenalne. Jakby każdy mod był zamknięty i każdy musiał ten jakby różne rzeczy tworzyć nowa, no nie byłoby naprawdę takich rozbudowanych, niesamowitych modów, które właściwie graficznie przerabiają całkowicie gry, czy to Skyrim, czy na przykład nie wiem, GTA 4, no po prostu tego tak one wyglądają dzięki moderom, to to jest praca nie jednego człowieka, który cały czas dłuba, chociaż nierzadko jeden człowiek potrafi niesamowite rzeczy robić, tylko tego, tej, tej społeczności, która nadbudowuje na to, co, co stworzyła. I, I problem z tymi modami właśnie wpłatnymi był taki, że wtedy no, musisz przypisać takie autorstwo. Asety no, nie mogą być zapożyczone, czyli nie może być tego fair use. Wszystko musi mieć w jakimś stopniu... Yy, no. Znaczy tam już nawet nie chodzi o te kwestie, yy, yy, kto dostaje tam. Także jedną trzecią twórca, jedna trzecia dla Bethesda, jedna trzecia dla Steama, trzecia jakiego, ja już nie pamiętam jak to było dokładnie, ale no ale niestety to nie wypaliło. A, a moim zdaniem yy, moderzy to jest krem dla krem yy, właśnie pecetowej sceny gier, mm -hmm. o, branży gier, nie wiem, jak to powiedzieć, bo e, tak jak ja jestem teraz skręcony w tabletop simulator, tak ładnie z angielskiego, ja simulator, czyli, e, czyli symulator gier planszowych, wszelakich, to sama ta gra bez modelów, to to byłoby nic. To jest gra, którą stworzyła tam, nie wiem, dwie osoby, stworzyły silnik, ale na tym silniku tysiące osób dołożyło dziesiątki tysięcy godzin pracy, żeby odtworzyć wiele świetnych gier planszowych i ja mając, wiesz, te gry w wersji fizycznej, powiem że łatwiej mi jest sięgnąć i zagrać w wersji na na tablecie simulatorze i teraz, o to chyba wspominałem albo na grupie, nie w przednich odcinkach, że gram w Legendary Encounters, The X-Files na tablecie simulatorze i tej wersji pudełkowej jeszcze z folii nie wyciągnąłem po prostu, no, nie mam takiej potrzeby i, e, wiesz, i grałem i, i samemu, i, i, i, z, i z kolegą, wiesz, i, i to się świetnie sprawdza. No, to jest fenomenalny program, ale on bez tych modelów nie istnieje. Ale, wiesz, nie samymi modelami jakby świat żyje, no, i, te, i też są też duże studia i mam nadzieję, że cała ta sytuacja, która teraz jest, jakby nie wpłynie za bardzo na, na, na, na rynek gier, bo już tak nowa generacja, jeśli chodzi o gry, wpłynęła, że, wiesz, znaczy nawet z poprzednią, że Albo masz gry niezależne, czyli małe gry robione przez kilka osób, albo masz gry typu AAA. I bardzo mało jest gier pośrodku. Tak jak było na, na, na PlayStation 1, na PlayStation 2, że było bardzo dużo gier, wiesz, A. Mhm. Wysokiej klasy, ale, ale nie, nie, nie, nie z super budżetem, albo nie. nie Trochę nie Japończycy pośrodku. tą lukę zapełniają. Tak. E, tam jest całkiem sporo takich, takich gier e, JRPG i, i jakichś dziwnych hybryd. Tak, tak, tak. Które gdzieś tam się, tak mi się przynajmniej wydaje, mieszkań w tych kategoriach, no. a, ale masz. Nie automatycznie dla mnie jest że... taka gra typu A, A+, albo aha. A. Ale to, ale e, to świadomość mówisz. Aha, Odbiłem okay, się dobra. i próbowałem wrócić. I powiem tak, że. Już gwoździem do tej przysłowej trumny to było dla mnie to, że musiałem się wrócić. Tam robiłem jakieś misje. Tam najpierw zrobiłem kilka tych misji dla tych ludzi na tym. Na tym pierwszym straganie, jak to powiedzieć, tak? Na no, początku. ich baza to jest tak, taka baza, stragan. taki, taki habik. Wybiegłem na tą łączkę, gdzieś tam wróciłem się na sam początek, żeby znaleźć to ciało tu, chyba tubi to jest, nie? Czy tam mm -hmm. kogoś? Albo nie, nie tubi, przepraszam, my się gramy chyba tubi, a to było tam, tą, tą pierwszą chyba postacią, którą, nie wiem, albo cokolwiek tam. Jedna z tych robotów, androidów, nie wiem, bo jak aż tak bardzo się nie wryzyłem w to, no, więc ja spekuluję, to oczywiście po przejściu gry doskonale wiesz, co i jak, ale. Musiałem się wrócić cały ten kawał, tymi wszystkimi korytarzami, ten, całą tą fabryką do początku. Mm -hmm. Znalazłem tą, pogadałem i tak dalej. I nie, nie wiem, nie odkryłem szybkiej podróży, bo nie wiem jak się wrócić ani do tej bazy na Księżycu czy tam w kosmosie, ani do, do, do, do tej osady. Chyba do w, trakcie, tego, do... w trakcie gry się to odblokowuje, a już teraz nie pamiętam dokładnie, w którym momencie. Chyba jakoś na pustyni. Eee, tak. Jest ta szybka podróż. Eee, no, no właśnie. To to... I dopiero hmm. później. I, I wiesz, to chodzenie, ten backtracking... Ja nie jestem wielkim przeciwnikiem backtrackingu. Ale w momencie, kiedy ja naprawdę mam mało czasu, mm -hmm. a, a sejwowanie w tej grze jest tylko przy tych, wiesz, budkach z lodami no to wiesz, no to, to odpuściłem sobie. I um, to szedłem w związku, że jak bardzo mi się postoba, podoba, podoba, uh, podobają te postacie, jak, uh, jak cosplay z, z Nier Automata to jest, wiesz, klasa sama w sobie, tak... Uh, ta, ta gra, mimo hura optymistycznych recenzji na pewno zasłużonych, no do mnie nie trafiła. I ja nie chcę tutaj specjalnie bardzo się zagłębiać, ale ja, ja wiem, Rafale, że ty też przeszedłeś niedawno i to nawet chyba powiedziałeś, że splatynowałeś grę, która ostatecznie ci się nie podoba, a jest to gra, która w, w zdobyła niejedną statuetkę gry roku. Mhm. I chodzi tutaj o kontrol. Ja nie splatynowałem jeszcze. lub nie. Aha, nie, jeszcze nie, ale, ale czy, czy dobrze mówię, czy, czy masz coś kontrowersyjnego do powiedzenia jeśli chodzi o swoją ocenę e, o kontrolę? Dlaczego, dlaczego uważasz? Znaczy nie, widzisz, bo cały czas składam ci słowa w usta. E, Rafale, opowiedz mi o swojej przygodzie z kontrolą. No bo napisałem na Twitterze przecież, że, że, że mam mieszane uczucia. Wiesz co? No co, co tutaj dużo mówić? Gra wygląda bardzo dobrze i e, jest dopracowana, jeżeli chodzi o mechaniki tylko, że te mechaniki są po prostu zwyczajnie nudne. To jest strzelanie, i tych broni, których możemy używać, jest 5 albo 6. Wydaje mi się, że jest ich 5. I trochę mamy mocy, i tak naprawdę oni tutaj wepchnęli w taki taki w szkielet, znowu soulsowy. Czyli mamy, odblokowujemy punkty, tak jak ogniska, i gdzieś tam się przy tym odradzamy, trochę nam zabierają waluty, za śmierć odradzają się przeciwnicy w momencie, kiedy umieramy, ale to jest po prostu zwyczajnie nudne i tak, dla mnie cały taki fajny pomysł, który odpowiada pierwsze 10 minut gry, gdzie wchodzimy do budynku i zmieniają się korytarze, on mm, został absolutnie niewykorzystany. Cały ten premise, który, który zbudowali w pierwszej scenie, on zostaje już później ani razu nie niewykorzystany. Mamy bardzo takie, wiesz, sztampowe lokacje, które, one na początku wyglądają bardzo fajnie, bo mamy jakiś taki budynek cały gra z granitu, marmuru, um, z takimi jakimiś starymi biurami, stylizowanymi na lata 50-60. Ale po godzinie absolutnie wszystko już widzieliśmy tak naprawdę. To jest po prostu jedna wielka powtórka. I kolejną rzeczą, która gdzieś tam, wydaje mi się, jest chyba największą bolączką tej gry to jest nieciekawa fabuła um, ona ma pewnego rodzaju takie fajne haczyki na które się gracz łapie um, ale na przykład tak znajdujemy dziesiątki jak nie setki tych dokumentów takich, które mają nam rozbudowywać lore i one są jakoś idiotycznie zaciemniane i nie jesteśmy w stanie ich odczytać w całości. Mówisz, znaczy, e... że są takie, wiesz, tajnos agentos, tak? Że masz tak, jak, tak. Jak sekretne dokumenty, więc nie są w pełni... Ehm, te historie, które tam czytamy, one są w ogóle nieciekawe. I główna historia, gdzie właściwie, no nie wiem, obejrzałeś ileś tam dziesiąt filmów, zagrałeś ileś tam dziesiąt gier i przeczytałeś tam dziesiąt książek i pierwsze pięć minut gry i wiesz, tak naprawdę rany, co będzie na końcu. A I po 10 godzinach absolutnie wszystko przewidziałeś, jeżeli się chociażby... Ale ty mówisz ze swojej perspektywy, człowieka, Nie, absolutnie. Oczytany, naoglądał Nie. się wszystkich właśnie mm. creepy, eerie, dark, uh, moody, wiesz, Twin Peaks oglądałeś 6 razy. Nie oglądam sześć. Twin Peaks. Archiw... Archiwumix... Oh. No i dobrze. Archiwumix <laughs> A... znasz na pamięć. Millennium oglądałeś na pamięć. Ale tak jak, jak ładnie, ładnie wszedłeś w seriale, samo taki trzon albo nie wiem, kręgosłup tej całej gry jest moim zdaniem z zżynką z takiego miniserialu Zagubiony Pokój do Lost Room, nie wiem czy kojarzysz jest to trzy odcinkowa seria chyba nie. robiona dla um, Sci-Fi Channel nie jestem pewien, gra w głównej roli Peter Krause, ten z sześciu stóp pod ziemią, który ten brat, który umiera na raka i Myślę, ze stóp 6 to chyba Dexter kojarzy, ale nie wiem, czy tam... No to jest ten drugi brat, to jest ten, który... Peter Krauze, jest tym drugim bratem, gdzie facet znajduje, jest detektywem, znajduje klucz do pokoju, od, który, jak włożył drzwi, to przenosi go zawsze do jakiegoś tam pokoju, a, do motelu. I tam było jakieś wydarzenie i yy, obiekty w tym pokoju mają specjalne moce, tak? Czyli właśnie... A to jakiś bilet jest, a to jakiś budzik, a to jakieś sztuczne zęby, i każda z tych rzeczy ma jakąś moc. Tutaj jest absolutnie to samo. I wiesz, fabuła się toczy. Nie będę tu jakichś spoilerów urządzał, ale mamy ostatni, ostatni powiedzmy rozdział, gdzie trafiamy na tę płaszczyznę astralną. To jest tak. tak, Taka, taka pójście na łatwicę. To jest nas... spo spoiler. To jest, myślę, że to jest wielki spoiler. Nie będę tego wycinał. Ale, ale ten, ale właśnie ta, ta płaszczyzna astralna, no o w takim razie w opisie. Bo to chodzi o to, że yy, cała ta gra ma takie właśnie elementy paranormalne, tak, od początku do końca mhm. to jest. A to dosyć szybko yy, wynika, bo, bo, bo ja widzisz, ja sam nie grałem, ja cały czas czekałem. Od razu już, to szukam... wynika. Od razu Aha. to wynika przy pierwszym, przy pierwszym podniesieniu płynek. Tak. Yy, pamiętaj, że aczkolwiek nie boję się spoilerów. Tak, tak, chętnie zagram, jeśli uważasz, że na przykład jest jakiś tam tuiści, który mógłby. Nie, nie absolutnie mógłby pilnowałem, nie żeby, to, nie aha. żeby nie powiedzieć co i jak, ale no, wiesz, że no, no rozumiem, gra się że to, co już ty po, po, po pierwszej pół godziny grania, to już okazało się, że po 10 mieliście rację. Rozumiem. To jest, to jest, też, no, ale... to jest, I ty też będziesz to odczytasz prawidłowo. I to jest bardzo przeciętne, jeżeli chodzi o rozgrywkę, tak? Czyli strzelasz, to jest dobrze zrobione, ale tam tylko strzelasz. I strzelasz cały czas do więcej się przeciwników. Tam mm, nie ma jakiegoś, nie wiem, jakiegoś. No to jest taka prosta. I tak jak właśnie ja bym nazwał, to nie jest AAA, chociaż ona wygląda fenomenalnie. I ja podejrzewam, że ludzi już śnił ten, wiesz, nie wiem, HDR, tak? Czy tak się tam nazywa? I te dynamiczne oświetlenia, i, ale. Mnie to nie, nie kupiło, bo po prostu no to było takie no, generyczne. Wszystko. Wszystko tam było generyczne. No, to jest najgorsze, że tam, tam nie ma czegoś, co by mnie jak, w jakikolwiek sposób e, zaciekawiło. Bohaterowie są nijacy. E, te wszystkie znajdźki są, po prostu są, nie są ciekawe. Nic nie, nie, nie przekonała czy do siebie ta główna bohaterka, bo ona wygląda całkiem sympatycznie, że, że to jest taka Ale jest, jest, silna postać kobieca. O Jezu, w ogóle ja tak nie odebrałem. To jest taka, która, która po prostu idzie i ona mm, ma taki dla mnie mocy, niejaki charakter, y, że wiesz, że nie jestem w stanie nic o tej dziewczynie powiedzieć. Naprawdę nie, nie, nie poczułem ani Niesamuj grama się kontrowersyjne. I, Wiedziałem, Rafał, że mogę na ciebie liczyć. Jeśli o lepiej się bawiłem przy Star Warsach, które y, no tak naprawdę przechodziłem trochę wcześniej, które też miały te elementy Dark Souls'owe. Um, tutaj, no to to wszystko takie wypadało właśnie generyczne, niejakie. i Ale, jestem zawiedziony. Ale gry y, Remedy? Ja już nie mówię, żebyś tam ehm, się do jakiejś klasyki, no nie tam. Maxa Payna, jedynkę i dwójkę, te dwie gry grałem. Ale Alan Wake albo Quantum Break? Y, w te gry nie grałem. Nie, nie, nie poznałem ani Alana Wake'a, bo to był ten okres, ja już y, na PC-cie nie grałem, a ehm. Quantum Break, no to tylko chyba ekskluzyw jest do Xboxa i do PC-ta, więc też niedanym było. Ja bym, ja bym bardzo był ciekawy twoje opinii właśnie, jeśli chodzi o Quantum Break i, i ten, ten aspekt fabularny. Bo, bo, bo Quantum Break w ogóle miał bardzo ciekawą e, fabułę. Jeśli jesteś... Nie wiem, czy lubisz e, filmy, książki o podróżach w czasie w ogóle o kwestii te, mhm. paradoksu podróży w czasie i tak dalej. I tu jest fenomenal. Ten element jest świetny. Bo, bo, bo to, co ja bardzo lubię, jest jest tutaj, jeśli chodzi o podroże kiedy najpierw coś rozgrywasz, na przykład nie tak jak zaczynać grę w Quantum Break, a później, kiedy już masz całą tą wiedzę, wracasz do tego samego momentu, ale jesteś gdzieś, gdzieś schowany z jakiejś innej perspektywy i widzisz te postacie, widzisz, sam, wiesz, znasz tą, tą historię, ale teraz wiesz, o co chodzi, kto jest co i tak naprawdę co, co z tego wyniki. To jest niesamowite, ja uwielbiam takie, takie elementy. Ale na przykład innym, ale ta część w Quantum Break, która była oparta o, o, o te elementy serialu, mhm. moim zdaniem wypadała słabo. I mimo, że tam Lance Reddick grał, który jest fenomenalnym aktorem, to uważam, że też ten aspekt wypadł słabo. Ale fabularnie, mimo wszystko, Quantum Break się bronił. Tylko tam było coś, co mi się wydawało, że oni wyciągnęli z Quantum Breaka i rozbudowali to i wrzucili do kontroli, czyli tą walkę, to sterowanie, to strzelanie. I, i, no szkoda, że jak w Quantum Break nie grałeś, bo wtedy można było porównać co tak naprawdę zmieniono usprawniono. I czy też to strzelanie by Ci się podobało, czy nie w Quantum Break, bo uważam, że AK tam też za bardzo nie, nie poszaleli, jeśli chodzi o te w cudzysłowie mocy. No tutaj i jest i bardzo zbony. kompetentnie to zrobione, ale tak naprawdę dostajesz na początku zwykły pistolet, później go rozbudowujesz do, do innych funkcji i mówię, tam jest granatnik, snajperka, taka Uzi i shotgun, czyli pięć jest. I tak naprawdę tak, tak, może na trochę zmieniałem, ale całą grę przed tym pistoletem i shotgunem. I nie, właściwie, mm, gdyby nie to, że trzeba było rozbudować y, tą taką osłonę, którą, którą zyskujemy, y, to bym w ogóle części mocy nie używał. Przejęcie przeciwnika, czy y, właśnie wystrzał z osłony, czy lewitacja i uderzenie z góry, absolutnie ja tych, tych, tego nie, nie, nie, nie korzystałem z tego. I tutaj, jeżeli jeszcze tak. Y, no, mam coś pochwalić, to wydaje mi się, że są lepsze misje poboczne niż wątek główny. To znaczy, one no nie są jakieś wybitnie e, dobre. Po prostu dostajemy zlecenie od jakiegoś tam z pracowników tego biura i idziemy w jakieś miejsce i musimy coś zrobić. A to zabić bosa, a to um, nie wiem, kogoś znaleźć, eskortować, ale. E, są ciekawsze, to jest właśnie najdziwniejsze, są ciekawsze niż bardzo generyczny wątek główny. A mówię, ostatni rozdział jest po prostu absurdalny, gdzie po prostu mamy mm, wszystkich na, na jednego strzała i, i falę przeciwników w tej płaszczyźnie astralnej, e, co, co, co, co, co nie jest po pierwsze żadnym wyzwaniem, a po drugie nie jest fajne. No, nie, nie jest to nic ciekawego, bo na tej płaszczyźnie astralnej byliśmy już tyle razy, i to jest po prostu zawieszone klocki granitu w jakiejś takiej przestrzeni ani to specjalnie ładne ani to robiące wrażenie wiesz, to dostało złotego joysticka na pewno, bo rozmawialiśmy o tym i nie chcę tu wychodzić na jakiegoś wielkiego obrońcy kodzimy, bo jego gra też nie jest doskonała, ale ona oferowała naprawdę jakieś ciekawe rozwiązania dla nie tylko techniczne bo tutaj rzeczywiście kontrol robi technicznie pewnie dużo ciekawych rzeczy, ale jeżeli chodzi o gameplay, o prowadzenie mm, historii, o jakieś takie no nie wiem, szersze tematyki poruszane, niż, wiesz, i wiesz, i tam zostało to absolutnie, no, brzydko, użyję brzydkiego sformułowania olane mhm. na rzecz no, mówię, generycznego, generycznego shootera z perspektywy trzeciej osoby. Ale to uważasz, że Death Stranding dużo lepszą grą niż kontroler? No, to na pewno ciekawszą. Na pewno ma, hmm. wiesz, cokolwiek do powiedzenia, bo ta gra nie ma absolutnie nic do powiedzenia. No tak, no, jest... akad, się wstrzelił trochę w, w ten świat, gdzie mm -hmm. wszyscy się boją wyjść na dór, bo może się, wiesz, niewidzialny deszcz, No znaczy, akad deszcz jest widzialny, <głosy> ale, ale, ale wszyscy siedzą zamknięci w domu i tylko kurierzy chodzą mi od, od miasta do miasta. I tak teraz trochę jest, no, ale wiesz, gdyby, gdyby to przewidzieli, gdyby Death Stranding wyszedł w tym roku to Kojima by dostał ze trzy nagrody, właśnie. Z najbardziej wizenerską grę, <laughs> z najlepszą grafikę. I coś tam jeszcze, no. No ale mhm. to, to, możemy tak zmienić, w takim razie, temat na, na jakiś wersalszy. Czy grałeś coś jeszcze takiego, co można szybko wspomnieć, co, co, w, nie wiem, e, podniosło cię na duchu? Czy może jednak, no tak, przyjdziemy do końca? Gra... Tak, gra, ale to już dosłownie dwie minuty. E, mhm. Nadrobiłem kubkę wstydu z PlayStation 3 i to, to, to, to, to. odpaliłem Lollipop Chainsaw od Sudy 51 i wow. od e, Ghana. Kojarzysz tę grę? No kojarzę, to jest taka trzyliderka właśnie z właśnie Łańcuchową. Z Tiwą tak. Która ma, aha, chyba gdzieś tak, tak. jakąś głowę, zębiaka. Głowę. Tak? Na pasku. Mm -hmm. O Jezus, jaka to jest przyjemna i radosna gra. I jak tam się fantastycznie morduje zębiaki i jaki tam jest po o. prostu klimat, bo tam ekipa strome, nie? E, to robi. O to nie wiedziałem jaka no. No znaczy to tam jest, jest, jest, Ganto reżyseruje tak chyba naprawdę, aha, aha. bo to Suda mu chyba był producentem, ale wiesz, tam zatrudnił Irma Ekelarukera i swojego brata i tam jest sporo aktorów, którzy są tacy charakterystyczni wokaliści, którzy są charakterystyczni, którzy się przewijali właśnie przez jego filmy Jamesa Gana i tam jest Świetnie, ta, ta, ta gra jest absolutnie świetna, jeżeli chodzi o dialogi, o niepoprawność, o, o żart, o humor. Jest króciutka, ale to też jest taka gra, którą można sobie przechodzić po kilka razy i, i dobrze się bawić, bo tam polega to na śrubowaniu wyników. Jeździsz kombajnem po zombiakach albo walczysz z demonem wikingiem na unoszącym się gdzieś tam w powietrzu, na łodzi wikingów, na okręcie wikingów. No, jest, jest, jest absolutnie dobra na ten czas. Jest, jest, jest niepoprawna i pogodna Myślę, w jednocześnie. w pandemii jakby to zombiaki wyszły, miałby wyjść na ulicę, to jesteś przygotowany. Trening przeszedł taki radosny, na wesoło. Co by tak, tak na wesoło. i ciekawe są poziomy naprawdę tam jest, jest zróżnicowane także jeżeli ktoś tę grę ma i nie odpalał uh, albo już nie pamięta kto, jak to, to wyglądało um, to, to zachęcam sobie jeden wieczór na to poświęcić bo można się naprawdę fajnie bawić a jest jeszcze taka um, rzecz, że ona jest naprawdę y, ma swój mhm. styl jest, jest, jest, jest, jest super stylowa ma niesamowicie y, dobrą ścieżkę dźwiękową i to wszystko gra absolutnie mało takich gier powstaje w tej chwili tak, tak użyłem takiego słowa absolutnie, ale naprawdę teraz na tej generacji jest strasznie mało takich tytułów, które by się w ten sposób wyróżniały może to też kwestia tego, że Suda 51 chyba na początku tej generacji zaczął robić jakiś taki coś w rodzaju Dark Souls'ów online i, i chyba żadna jego gra, oprócz teraz będzie No More Heroes 3 wychodziło, nie trafiła na tą generację, a poprzednio miał właśnie No More Heroes y, na Wii, na, na później które poszły na PlayStation 3, y, miał Killer Is Dead, miał właśnie tą Lollipop Chainsaw i y, y, y tutaj tak mi się wydaje, że chyba trochę tego mało jest w tym roku, w, tym, w, tym roku, w, tej, w tej generacji było A i dlatego warto mm. chyba się po to cofnąć. No kto wie, czy to absolutnie... nie wyjdzie jakaś wersja zremasterowana. Co by ich tam powstrzymywało, żeby, żeby móc jeszcze od tej kupu odciąć. Szczególnie, że jak mówisz, no ta gra się tak sympatycznie sprawdza. I zestarzała się dobrze. Ona nawet no, fajnie cały czas wygląda. No, ale nie, nie, będziemy tutaj, nie rozmawiamy o newsach i tak dalej, bo to już też nie jest, nie jest też news. Nie wiem, czy potwierdzony, czy nie potwierdzony, no. ale tak, tak na szybko wspomnę, że, że Crysis podobno ma wyjść teraz na wszystkie platformy. Nawet na Switcha. Tej wersji na słysza jestem bardzo ciekawy, bo, ciekaw, bo yy, mimo wszystko. Znaczy, prawdopodobnie to będzie wersja zbliżona do, do, do tego z poprzedniej generacji z crazysa ale Crazy's. PlayStation na 3, i Xboxa 360, ta, no, no Ale Crazy's na, na komputerie osobiste w lat. Yy, w roku 2007, jak wyszedł, po 2007, bo ile dobrze pamiętam, no to do tej pory, jak odpalić Crazy'sa na dobrym komputerze, znaczy na, na zwykłym komputerze, nie na laptopie bo teraz już takie mocne są laptopy, wygląda fenomenalnie. I animacja postaci, tak to była gra, też ja powtarzam się jak zdarta płyta, ale to była gra, która wyprzedziła swoją generację i, i co ją odpala, że na nowym sprzęcie tak cały czas wygląda, jakby m, mogła być wydana i dopiero teraz. I ja się strasznie cieszę, że, że, że to będzie jakiś taki remaster, nie wiem, bo, bo, remake na pewno, nie, ale ja bardzo chętnie raz, jeszcze raz zagram w, w, w, w, w, w, w, w, w takiego Crisisa poprawionego, żeby, żeby wrócić do tej grę. Chociaż ja wracałem kilkakrotnie, wiesz, tam, tam, tam są świetne, świetne kwestie i na przykład jestem wielkim fanem pierwszej części i Warhead. Druga część i trzecia. Trzecia też w ogóle była bardzo na szybko, taka krótka i, i no. mało ciekawa, moim zdaniem. Najmniej ciekawa, ciekawa część to jednak pierwsza właśnie, pierwsza część Crazysa, rewelacja. Mhm. Jak mają no, robić to mastery, to nie zrobią. nie zrobią właśnie e, e, tam twoim lollipop i, i, i Crazy Sad też i będzie dobrze. A będzie, jeżeli jesteśmy przy newsach, to się odwołam do naszego poprzedniego podcastu, który nagrywaliśmy we dwójkę, to mm -hmm. będzie Nier zremakowany, znaczy zremasterowany chyba. No. A, I to będzie ta wersja japońska. Także się grał sobie. grał chłopcem, sobie... a nie dorosły mężczyzna. Chyba znowu. tak. Mhm. Także sobie, nie, sobie, wiem, sobie się zapoznam, y Bo. Ale to jest bardzo ciekawe, bo hmm? widzisz, ja, ja pamiętam, że bośmy rozmawiali, ja wtedy, jak, jak mnie tak zapytałeś, y nie da, że jest nienacka, no nie, ale ja wtedy sobie próbowałem przypomnieć, czy ja w ogóle pamiętam fabułę tej gry. I jak bardzo tam zagmatwana ona była, bo to. I, i... okazuje się, że tak, że to jest w ogóle, znaczy no, zawsze to w jakiś uzasadnić, że to jest niby to samo uniwersum i tak dalej, że tylko jakby jak inne części, inne epoki i tak dalej. Ale ja jestem bardzo ciekawy, właśnie pewnych, pewnych rzeczy w NIR i chętnie chętnie zobaczę remake, czy tam remaster. Nie, nie mówię nie. Niemniej wolałbym, żeby to była jednak wersja zachodnia, bo moim zdaniem mm -hmm. y, kulturowo mi to nie przeszkadza jakoś, że, że się gra młodymi ludźmi, tylko zawsze wydawało mi się, że o ile w japońskich RPG to zawsze było tak, że jestem chłopcem z wioski i nagle się okazuje, że, że jestem Harry Potterem czy coś w tym stylu. To jednak y, ja wolę, kiedy kiedy ciężar losów świata spożywa na barkach kogoś, kto swoje przeżył i ma to doświadczenie i wiedzę, a nie, że po prostu nie chciałem być bohaterem, ale musiałem nim zostać, bo ktoś musiał tam ocalić ziemię i tak dalej. Nie no, to wiesz, wolę jednak książki, ale to już jest inna rzecz. Ale bohaterów, na propos których... bohaterów, no ja dostałem, hmm? dostałem, wiesz, taką listę rzeczy, które mam przeczytać po skończeniu Nier Automata i się poddałem, bo... Yy, Coś ci każe, książki no, czy też lore... zagrałeś w grę? Abs skandal. Absolutnie tak, żebym, żebym zrozumiał, to musisz przeczytać dali mi listę dokumentów i jak zobaczyłem, że tam jest stron, to mówię, hm, dobra, dziękuję. Wystarczy ci wpis w Wikipedii, so, sorry, naprawdę, co oni w ogóle wiedzą? Chyba, chyba, właśnie, chyba właśnie nie, ale... Albo skorzystać z takiej aplikacji, jest, ja dostałem no z re reklamy, Blinkist chyba się nazywa. I ja po prostu nie mogę w to wierzyć, że można, że ktoś może potrzebować tą taką aplikację. To jest aplikacja dla ludzi, którzy chcą uchodzić za snobów, ale nie mają czasu i e, mm -hmm. całość polega... Ciekawostki na... ci podaje. za Nie, nie, nie, nie ciekawostki. Nie, to to byłoby jeszcze nic, ale chodzi o to, że powiedzmy jest jakaś książka, powiedzmy, nie wiem, niech tam będzie e, no nie wiem, jak, jak, jak, jaki taki trudną książkę. Rzuć jakimś tyru, trudnym tytułem. No, książkę. Ulises. Niech to tak, Ulysses Joyce'a, nie? Joyce'a. To oni mają aplikację, w której szukasz sobie, o, Ulysses Joyce'a przez 15 minut ktoś ci stresza tę książkę. Coś jak ściągawki kiedyś z naszych czasów w młodości. Aha, bryki, I w no, no. Tak, i w punktach ci wypisuje, co jest istotnego. I na przykład w konwersacji możesz powiedzieć, że czytałem fascynującą książkę y, Ulises y, Jamesa Joycea. Najbardziej zafascynowało mnie to, to i to. No nie, Albo I to jest, to jest w 15, masz 15, chyba coś takiego, że 15 minut masz po prostu streszczoną książkę i tak dalej, że wiesz, że czym ona jest. Ja rozumiem, że można być źle nie, można jest, ale dla mnie y, przyjemność czytania książki polega właśnie na obcowaniu z tekstem i, e, mhm. i tej podróży. Wiesz, jak ja bym chciał wiedzieć co było w książce to sobie po prostu przeczytał Wikipedię, bo nie oglądał filmu, tylko jakieś mhm. streszczenie sobie dokładne przeczytał. No to jest okej, okay, może jest jakiś rynek na to, ale ja to tylko widzę, że jeśli ktoś po prostu chciałby być snobem, no to i, i mieć możliwość użycia y, w konwersacji pewnej rzeczy. No albo to jest dla studentów świetna aplikacja. Te ciężkie podręczniki zamiast je można by je streścić i, i wyłapać kilka punktów? Kto wie. Nie? Oczywiście ktoś może na mnie skoczyć, że się mylę, że to jest świetna aplikacja. No ale, no ale cały czas próbuję do kącika kulturalnego tak e, przejść. Dobra. i Może przyjdziemy okay. od delikatnych filmów, e, od takich, których mogłeś e, nie widzieć. I nie wiem, czy widziałeś fenomenalny film, nowy film wina Diesla z superbohaterem Bloodshot. Bloodshot. Aha. I Blanchard to jest film, który no. niestety stał się ofiarą ostatnich wydarzeń, kiedy to właściwie kina zamknęli i, i, i garstka ludzi go widziała. Ja nie wiem, jak, jak ten film wykręcił jakiś tam potężny box office, bo w ogóle budżet tego filmu, to jestem jest, zaskoczony, jest, jest taki niski. To jest 45 milionów dolarów. To teraz za te pieniądze to właściwie to się... To może byś Hulk'a jednego w Avengers'ach wyanimował za te pieniądze, no nie? I to jeszcze jakbyś miał gdzieś jakąś farmę renderującą... Yy, na Dalekim Wschodzie, ale. ale to, no coś, ale to trochę widać, jest? trochę widać ten budżet w tym filmie. Ale a ja znowu, Poza... nie. a ja znowu mi się wydaje, że są, że efekty a, są bardzo znaczy, dobre. są momenty, są momenty, gdzie na przykład scena walki w tunelu, gdzie ciężarówka tak. z mąką się wywraca i ona jest dosyć ciekawa, natomiast ta, ten mhm. budżet było widać w potyczce w windzie, w tej takim tak. szybie windy pod mhm. koniec, to tam to wyglądało, przynajmniej ja tak to widziałem. No no, to nie, nie, no nie są, było są mom ładne. momenty, ale generalnie bo, o co chodzi? No, bloodshot to jest tak wspomniałem, film z Vinem Dieslem. Niestety to nie jest kolejna część Żelika, ale to trochę taki bohater jest, bo... Ale Vin Diesel gra bardzo często... To jest ten charakterystyczny aktor, można powiedzieć, prawda, nie? On tam chyba mhm. w, w, w Pacyfiście zagrał jeszcze jakąś ostatnią rolę komediową. Nie wiem, gdzie, gdzie jeszcze mógł zagrać z kogoś innego niż takiego, wiesz, łysego siłka. Ale ja go oczywiście... Miał tam taki yy, sądowy dramat, tak. jeden... Find Me Guilty chyba Co? się nazywał. Ale nie, no, no i, o, tak, przepraszam, Sądow to jest fenomenalny film, tam pokazał w ogóle aktorstwo, e, no tak jak na przykład, nie wiem, Stallone zagrał w Copland, nie? Zupełnie wyszedł z, mm -hmm. z, z, ze swojej strefy komfortu, e, przybrał na wadze, no zmienił wygląd absolutnie niesamowicie, ale właściwie to on znany jest pewnemu pokoleniu jako Don z serii Fast and Furious i e, on grał w, też w jednym filmie, który mi się podobał, ale to też była taka postać, no nie, takiego osiłka i to, to był y, The Last Witch Hunter. I The Last Witch Hunter też mi się mm -hmm, podobał. Będzie druga część tego. Podobno. Będzie druga część? Tak, podobno będzie druga część. Jakoś jakiś czas temu była no, niego, informacja, nie? że... Nie, on będzie grał. Będzie kontynuacja jego, jego tego, tego działań jako łowca czarownic, aha, tak? Aha. No to ja jestem bardzo, na no tak, dlatego, że ja bardzo lubię no to będzie czwarta postać tak mi się wydaje jego, bo on ma tego właśnie no teraz bloodshota zobaczymy, czy to wypali jako uniwersum, bo to też jest na podstawie komiksu tak, ten, no, ten, ale ten. Madoma, ma doma, ma Riddika, tak. i Ryddyk czwarty też jest zapowiedziany ma Xandera Cage'a z XXX, tam były trzy no, filmy wrócił, on dwóch. Wró wrócił tak z, z trójką wrócił do, do, do tej postaci ale zauważ, że to są wszystko te same postacie, no przecież ten Xander ten Cage to właściwie jest jakaś tam wersja Dona z, z Fast and Furious. Dominika Toledo. Pewnie, Toretta. że tak. Adrenaline Junkie, nie? No, no, no. Ale, ale wersja do bluczota, tam bo cały mówi, czas od, Aha. I to jest, to jest historia właśnie gościa. Były, yy, yy. Znaczy, ja nie chcę tutaj za bardzo chodzić w fabułę, yy, zagłębiać się w fabułę, bo tam są zwroty akcji, plot i muszę powiedzieć, że w pewnym momencie nawet yy, yy, zaskoczyły mnie. Że tam jest kilka ich i, i, i wiesz, jak to się mówi, nie? Że to jest tak zakręcone, jak tatarskie ta mm. w niektórych momentach. Czyli ja jednak oglądałeś, tak? Bloodshotta. Bloodshot. Widziałem, widziałem tak, tak. A Uf. widzę, że nie słuchałeś przekastu przedostatniego, bo ja mówiłem. Było, e, tak? To to masz sobie, musisz wiesz sobie widzę, to Bo to jest, nie? bo konglomerat podcastowy, to jak masz za dużo, jak jest za dużo tych, to ja muszę w takim razie zerknąć, bo jeśli był Bloodshot i jakbym, jakbym widział, to, mnie to, pewno to bo podobny ja, bo Ja bardzo lubię słuchać podcasty na temat filmów, które widziałem, bo wtedy jakby, konfrontuje mm -hmm. moją opinię z, z, z opinią właśnie y, y, innych osób i, i to jest takie bierne konfrontowanie, ale, ale tutaj możemy zastosować y, tak zwane y, aktywne. I to jest historia żołnierza, który, który y, został zabity. tam no, Historia jest taka, że on nie, nie zginął na polu walki, że się tak wyrażę, ale, bo, ale cały, cały prolog jest tak, pokazuje jak, jak świetnym on jest żołnierzem zorganizowanym i w ogóle. I kiedy po tym, jak on zostaje zabity, zamordowany, go, go widzimy, to okazuje się, że został wskrzeszony. I wskrzeszony dzięki nowoczesnej technologii nanobotów, robotów, które, które pozwalają mu szybko regenerować się jak Wolverine, dodatkowo jeszcze zwiększają jego siłę, umiejętności. No po prostu jest cyborgiem takim y, y, klasy Entei. I mhm. on te, te moce wykorzystuje właśnie w y, no to jest bardzo ciekawe, bo to jest tak zrobione, że cało, całość wszystko polega na jakiejś iluzji, na jakiejś takiej kontroli umysłu, że się tak wyrażę, wykorzystywania go do, do robienia pewnych rzeczy wbrew jego, w jego tak naprawdę woli, ale jakby przy zachowaniu tego, że wydaje mu się, że on to robi, dlatego, dzięki temu robi to na 110%. Tak? Tak? I w ten tak sposób mogłem coś zdradzić komuś, kto, kto dopiero zaczyna oglądać ten plot, ale to jest jakby taki zalążek tej fabuły. To, co, to, co jest właśnie interesujące, to, to jest po prostu taki bardzo wybuchowy, zaawansowany, jeśli chodzi o CGI, no film akcji. Tam, tam są niesamowite pościgi, eksplozje, no bójki, no, strzelaniny i to, to wszystko jest po prostu takim kinem sensacyjnym. I jak jak no, wiesz, że to ma rodowód komiksowy, jakby przestajecie to dziwić, nie, ta, ta, ta, ta, ta to mhm. I ja podchodziłem do tego filmu po prostu na tak bardzo spokojnie, że nie liczyłem na wiele, bo, bo wiele osób mówiło mi, że to jednak jest paździerz, więc nie, nie zawieszałem wysoko poprzeczki. Bo ja, ja, ja oglądając filmy z winem Dieslem, nie zakładam od razu, że okej, okay, kolejna szansa, może będę, będzie kolejny Pitch Black. Ja już wiem, że po prostu taki film jak Pitch Black, to one się trafiają raz na, na, na tysiąc filmów. To jest, to jest taki strzał bardzo przypadkowy. Tam wiele czynników zagrało. I, yy, I to, że pewnie ten film właśnie, tak jak mówiłem, był robiony przy niskim budżecie. Być może artyści byli głodni i musieli kombinować i dzięki temu wyszło coś niesamowitego, bo jak yy, yy, później były robione Kroniki Riddica, yy, na pewno kojarzysz Kroniki Riddica. Pewnie, pewnie. No, I te Kroniki Riddica miały w ogóle dwie wersje. I te, te, te dwie wersje, wersja reżyserska i wersja kinowe, się bardzo różniły. Oczywiście no bardzo to dla to, to, to kogoś może być mocne słowa, ale b, b, oprócz kilku scen, tam, tam cały ten lore związany z historią w ogóle Ridika, skąd, skąd Ridek e, e, no, miał to niesamowite możliwości widzenia w ciemności, nie? że dlaczego te jego oczy były takie nie? inne. No, pff, to było, jakby w, w lorze było tak, że te oczy to były, on, on to miał i to nawet gra była, nie czy pamiętasz taką grę. Tak, zaoperował sobie w więzieniu je. Tak. Butchers Bay chyba dobrze no, kojarzy, tak. że S. S. po prostu, Bond żeby zejść tam niżej to... Tak, w to było to. I to było oficjalne w lążę, ale później okazało się, że film to zmienia. I, i no to trochę to było... Z... No nie podobało mi się to, było, bo to coś... Bo to jest tak jak na przykład z Nowymi giznymi wojnami. no nie? Że, że tylko to, co my pokazujemy jest istotne, nie? Nie, nie, nie na żadne inne elementy. No ale... Yy, no tu dla mnie to jest naprawdę dobre kinoakcji, dobry film do oglądania, jeśli ktoś po prostu potrzebuje dużo fireworku dużo wybuchów. I faktycznie, jak, jak, jak po zakończeniu można powiedzieć, że tam jest furtka na, do kolejnych części, tam się nic nie zamyka. Tam, tam się zamyka rozdział pewnych postaci i ten nasz ptaszek Vin Diesel jest jakby już teraz oh, wolnym agentem, się staje, ale... ale... Mhm. To jest, to jest taki ciekawy filmak taki typowy. Ja nie wiem, jakie jak jest twoja za, opinia. Zapytam no? cię, zapytam cię yy, o, o coś, mm -hmm. bo yy, tak jak wspomnieliśmy, no, to tam to jest kolejna jakaś tam postać, może trochę podobna yy, do tych, które wcześniej grał. Yy, ale powiedz mi, uważasz, że ten Bloodshot yy, to była jakaś fajna postać, charyzmatyczna? Ona była miała jakiś charakter? Po, to jest Właśnie to jest problem główna. z tym, że ta postać nie miała charakteru, dlatego że Właśnie, Cała, nie Cały miała ten absolutnie charakter był nic. zbudowany na, na, na, na zasadzie tego... Na zemście. A, tak, na zemście i cały ten eksperyment związany z tym, jak, jak, jak on był kierowany, jakby manipulowany. I, I tak naprawdę jakby... Dla mnie to jest origin story. Cała ta pierwsza, cały ten film, jeśli to byłoby część... Okay, film, ale... Jeśli to jest komiksu, to jest origin story gościa, który po prostu ma niesamowite moce, jest cyborgiem i jest właściwie nieśmiertelnym Cyborgiem. No. Nie wiem, dla mnie, dla mnie to była porażka, bo jeżeli chodzi o to, bo te, ten, ten facet potrafi zagrać trochę taką właśnie luźniejszą, humorystyczną postać. Mówimy na przykład o domu o domie, tak? Ktoś takiego odmienia. Ale też potrafi właśnie grać jak nie wiem, jakąś taką, która ma nie do, nie do końca. Hmm, znaczy enigmatyczną, o, dobrze to nazwa, enigmatyczną, to w szybcej wściekli chyba ostatnia część, kiedy Dominik to jest jest teoretycznie zły. Yy, I też potrafi zagrać niejednoznacznie dobrą postać jak Riddick, a tutaj ten bloodshot to był po prostu taki, no, najbardziej, nie wiem, pasujący do kina klasy B yy, oprych i ja nie byłem specjalnie zadowolony, bo nie poczułem żadnych takich fajnych emocji, jeżeli związane o postaci. To na przykład można wiele rzeczy zarzucać MCU, ale oni mają doskonale te postaci napisane. I się Można ich nie lubić, można się lubić, ale i Kapitan Ameryka, i Iron Man w tych wszystkich swoich pierwszych filmach oni byli... Mm, od początku rewelacyjni. Mieli charyzmę, y, mieli dobre dialogi, mieli fajne interakcje z innymi postaciami, a tutaj no niestety y, mamy taką Call of Duty The Movie. Y, tyle. No, ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś. Super sceny akcji. Ta z y, tunelu, ta w tunelu z mąką. Rewelacyjna. Um, ciekawe wizualia, jak na taki niski budżet, no to tylko ta scena w windzie mi tak nie przy, przeszkadzała, ale na przykład pościg na nogach był ekstra i, mm, i, i ciekawe pomysły, ale no, dla mnie ten film jest położony, jeżeli chodzi o postaci. Czyli, czyli ciebie nie ciepli, ani ziemi, czy będzie sequel. No, widzisz, no to jest, to jest coś mhm. tego, że zgodzę się z tym, co powiedziałeś, że to nie jest, że sam Vin Diesel jako, jako aktor, jako postać i jako, jako ten te sam gość no nie w tych różnych filmach, jest w miarę taki charygmastyczny, bo on tworzy właśnie takiego, takiego, taką łódę, takiego twardziella, taki, taki, nie dam sobie w kaszę. Ale też tak ciepłego, dalej. ma różne takie emocje. Nie, no, no, tam, oczywiście, no wiesz, rodzina jest najważniejsza, no nie, i, i, i wiesz, dla rodziny jestem w stanie, wiesz, przelecieć samolotem nad skarpą, tam, czy z budynku na budynek. To, to jest, to jest okej. Okay. Ale y, ja czasami właśnie, ja lubię, jak czasami są postacie bardzo enigmatyczne i, i mniej o nich wiadomo. Tylko tutaj, y, ja się na tym nie zastanawiałem. wiesz, ja, ja w ogóle nie przykładałem żadnej wagi do tego, co, co z tą postacią się stanie i, i, i w, do czego to doprowadzi. To było dla mnie... Wiesz, uh -huh. i, i, I to, że na przykład on jest postacią komiksową, to tylko to pokazuje, że właśnie no, to, to, jest, to jest bardzo komiksowa historia, taka dosyć prosta w, w założeniu, yy, choć skomplikowana, jeśli chodzi o te twisty. Nie, że to, jest, to, nie to, że nie, to jest coś nowego, nie? ale chodzi mi o to, że po prostu... Nie ma tam, jak to powiedzieć, że to nie jest taka historia. Tam jest jakieś parę takich momentów emocjonalnych, kiedy się okazuje, że wiesz, to co wszystko mu się wydawało, to to nie jest tak do końca, i, i spotykam tam osoby ze swojego życia, i okazuje się, że wiesz, jak, jak, bardzo, jak bardzo to, co on, jemu się wydaje, jest zmienne. Ale to właśnie pokazuje, że, że ten. Że nagle tą kartkę trzeba zapisać od nowa, albo ona była zapisana tą postacią, a okazuje się, że on może jest z kimś zupełnie innym. I e, tak jak mówię, jeśli oni robią kolejną część, to ja bym po prostu chciał, żeby oni wykorzystali, e, e, znaczy, żeby oni opowiedzieli jakąś ciekawą historię w tym wszystkim, e, o, o jakimś tak, o właśnie gościu, który ma te niesamowite mocy. Tylko, e, czy uda im się odejść od tego schematu e, wiesz, komiksowego bo tutaj w sumie była ciekawa historia, ale mniej ciekawa postać. Wiesz o co mi chodzi? Że cała ta historia mm -hmm. tego tej, tej korporacji, tego, tego tego szalonego doktora Emila, no niektórego Guy ga, e, Pierce, Guy Price, Guy Pearce, mm -hmm. tak. Pierce no, kolejna, kolejna taka rola jego. Tak, tak, tak, dokładnie, tak. Włodanitani, tak. Nitani, tak. I, I wiesz, i to jest taka ciekawa postać, nie i, i y, Cały ten element jest, jest bardzo interesujący, tylko tam bardzo szybko jest, wiesz, jak, czasami sobie myślisz, jak ktoś, albo jak organizacja wielomiliardowa, tak z, zbudowana na, no musiała po prostu, wiesz, tak zorganizowana, tak, tak potężna i tak dalej, i tak dalej, nagle pod, powiem takich błędów, no nie zaczyna się rozpadać, wiesz, jak, jak ci ludzie, którzy, którzy mogli zbudować coś tak niesamowitego, popełniają takie błędy. I to oczywiście nie są błędy hmm. na poziomie tam załogi, tam Prometeusza, nie? Czy tam powiedzmy w e, statku Przymierze z obcego, ale, ale no tak e, patrzysz i tam są takie statki. Ale to sceny też byli jak, przypadkowi jak z, z ludzie, nie? którzy no, nie? ich położyli. No, ale... Bo zwróć uwagę, że to był jednak ktoś, które, kto był zatrudniony przez wspólnika. Ja tutaj jeszcze tak bardzo już nie będę czepiał tego, ale. To nie było tak, że jakiś chłopek roztropek gdzieś tam położył korporację, tylko no jednak postać grana przez. Dobra, no nie chcę wchodzić w spoilery, ale to nie byli przypadkowi ludzie, ci, którzy, którzy no, jak tam się okazuje, że tam, tam, tam sposób... jest bardzo ciekawa, fabuła. się Nie zagłabiałeś tam, a tutaj jak się że to wszystko ma swoje dno. Nie daje no ja się śmieję, że ja tak do tego mogę podchodzić, bo ja cały czas liczę, że Win Diesel nie odnajdzie nową rolę, nowego, nową franczyzę, bo. Bo wiesz, dom. Dominik Toretto, Fast and Furious, ok. Ten, ta seria będzie mu pozwalała, prawda, i, i całej jego rodzinie, i przez wiele pokoleń, yy, będzie mu pozwalała siedzieć w domu i będzie miał co do garka włożyć, nie? Ale no, w międzyczasie, właśnie fajnie byłoby, jakby gdzieś tam odskoczył i nie tylko ekscytował się tym, że jest grutem, yy, tylko, tylko coś więcej mógł pokazać. I ja cały czas liczę, cały czas liczę, że gdzieś tam jeszcze jest energia. I chęć, żeby zrobić kolejną część Ridika, bo. Yy, no, będzie czwarta ta... furia się ma nazywać. Widziałeś yy, tą trzecią część, nie? Lidika. Tak. Ja jestem dużym ta fanem. Ta trzecia część jest, I... miała być powrotem do, do, do, do, do, tego, co było w Pitch Blacku, tak? Czyli jakaś taka planeta, no nie wiesz, trochę wyludniona i tak dalej, taki bardziej kameralny klimat wiesz, znowu te... I trochę wyszedł formy. nam remake, nie? Taki, taki wyszedł trochę remake, ale e, z większą problem kasą jest taki, i jak... Davem Battistom. Także, ale to dla mnie, ten remake wyglądał tak jak z serialami, że seriale są świetne, na przykład, to nie wiem, tak jak Bing Bang Theory, nie? Teoria Wielkiego Podrywu. Pierwsze trzy sezony były świetne, ale później to już, każdy sezon to był remake poprzedniego i coraz gorszy, i coraz gorszy, i coraz gorszy. Oni powiejali pewne, pewne elementy i ciągle się śmiałeś z tych samych dościpów. No i tutaj też masz tak, że to jest, że czujesz, że to jest remake, że to nie jest nic, nic nowego, ale jednocześnie Wiesz, jaki jest problem Ja bardzo lubię problem z Rydikiem. i mam nadzieję, że, że, że będzie czwarta część, nie? To jest postać, jak ja ją tak fajnie bym porównał, tak zawsze o nim myślałem po kronikach, I to jest kosmiczny Conan, czyli wiesz, Rembajło, no przestępca, Conan może nie był przestępcą, ale był barbarzyńcą, który był wykorzystywany jako gladiator. I tak samo Riddick, gdzieś tam od takiego no właśnie z, z, z społecznych idzie na mm, króla, jakiegoś imperatora y, mocarstwa kosmicznego, no tak się też y, mniej więcej zapowiadałoby, y, jeżeli powstałaby kiedykolwiek trzecia, trzecia część y, Konana, Konan król, tak? Y, y, bo tak się kończy przecież Konan, że Schwartz siedział postarzony na tronie. I moim zdaniem y, Riddick, ta trzecia, trzeci film, y, on, on był o tyle, że właśnie nie zrobili Wrócili do korzeni, zrobili quasi-remake, czyli tam się ziemia, nie wiem, jak to tam dokładnie było, ale też chyba coś było z jakimiś potworami, które wychodziły po zmroku, no już nieważne, a powinni zrobić absolutnie coś innego, powinni zrobić yy, jakąś taką space operę bardzo brutalną, że jest jakiś wielki przewrót na dworze i Riddick Eee, zostaje, nie wiem, no coś tam, coś co się dzieje, coś wokół tego zbudować. Widziane przez to, że, że to, Lidligam, było... e, e, to, to, nie był zły film, to nie był, to był zupełnie inny. Nie, no piękny to, wizualnie, taki, i fajny. ale oni po prostu poszli w rozmach i w ogóle mieli fantastyczną obsadę, że tam Karl Urban grał między innymi e, i, i, wiesz, i, i naprawdę on się bardzo ciekawie kończył. Tylko, że oni później, żeby wrócić do tego e, do tego oryginalnego schematu, tak, żeby zrobić remake, to całą tą nadbudówkę tego właśnie, że tak jak powiedziałeś, że on na końcu tego, tak jak Conan nie został tym królem, że oni to wszystko musieli jakoś, wiesz, wymazać gumką i zrobili to w taki dosyć głupawy sposób i... Znaczy głupawy. No moim zdaniem taki mało mało interesujący. Więc jestem bardzo ciekawy, jeśli... No bo tam chyba też jest zdradzony w Rydniku. Tak, na to tak na planecie, tego, ale... prostu, Bo on, bo on przecież na, na tym, on zasiada na tym tronie. Po pokonaniu tego gościa no nie, on zasiada na tym tronie i wszyscy mu tam mhm. bią pokłony. Cała ta armia, wiesz, ten, ten Legion. I to było interesujące. Tylko, że widzisz, jak... Co może zrobić, co on może więcej osiągnąć, kiedy już osiągnął wszystko, kiedy jest na najwyższym tronie, tak? No, to by wtedy musiała być taka gra o tron, nie? Jakieś polityczne zagrywki i tak dalej, historia króla. I oni postanowili wrócić do, do oryginalnego pomysłu, to właśnie tak jak mówisz, no. tylko że, no, moim zdaniem, w najmniej przekonujący sposób, wiesz, no to taki... No nie wiem, no że Riddick by się tak dał prosto oszukać, no nie, nie sądzę, ale jeśli na przykład Furia byłaby o tym, jak on szuka tej zemsty i, wiesz gdzieś tam ona był była część pomiędzy oryginalnym właśnie Pitch Blackiem a Konikow of Verdict, jeśli chodzi o rozmach i tak dalej no to jestem bardzo ciekawy tego mhm. jeszcze były, była animacja może tak, tak, Furia tak, się tak. nazywała ale y, jestem ciekawy właściwie, bo chyba jeszcze było w ogóle Blind Sided, taki, takie coś było jeszcze po drodze ale nie jestem pewien natomiast mm, jestem ciekawy czy to kurde, może nie być przypadkiem jakiś remake tamtej historii, no ale to, to, już, to już nieważne. To zróbmy tak, yy, bo o, o Windizu to moglibyśmy godzinami rozmawiać, um, i, a, a Blad znowu to nie jest taki film, który, o którym warto by te godziny poświęcać, więc ja, ja powiem tak, że... Ale Fallout 76 był warty, żeby wart, godzinami No Fallout 76 to mnie trochę zaskoczył, <laughs> ale, ale cieszę się, bo być może to jest... Yy, yy, yy, na kogoś to byłaby ważna informacja, bo wszędzie tylko te negatywne opinie, a tutaj masz, mają <laughs> pełny obraz, nasi słuchacze. Oczywiście, jeśli chcecie o obladszocie więcej i bardziej konkretniej i na temat, to, to polecam odcinek nie, nie, tam konglomeratu jest... podcasta. <laughs> którego dnia był ten odcinek? Bo to bardziej data jest ważna, bo tam nie ma numeracji. 30 chyba, 35 przekaz to był chyba, ale czy jaką mhm. datę, to wiesz, co nie pamiętam? A ci to w przekazie po prostu w tym, rozumiem. Czyli nie, nie było osobne, no. nie se... od osobnego odcinka. Nie zrobiliście osobnego odcinka jakoś segment. Skandal, skandal. Ale a propos takich filmów z duszą, całkiem niedawno jeden z moich takich podcastów, które słucham amerykańskich, zamiast normalnego odcinka postanowili zrobić podkład, taki wiesz, komentarz własny do filmu i można było sobie film obejrzeć i po prostu i słuchać jak, jak, jako ten komentarz dodatkowy i przypomnieli mi o filmie, który dawno temu oglądałem, ale tak sobie pomyślałem, że tak jako dobrze pamiętam i chodzi o relikt. I The Relic, e, z angielskiego mm -hmm. no to jest film, e, który mi się zawsze kojarzył z, z kilkoma innymi filmami. I zawsze mi się mieszał, jeśli chodzi o, o, o, o to, co tam w tym filmie było z tą fabułą. Mieszał mi się na przykład z takim innym filmem e, Mimik, e, Guillermo del Toro, e, który też jest bardzo no, dobry. No tak, jest taki schemat podobny na przykład Speed Second z 1992 chyba drugiego roku e, z Rutgerem Hauerem. Też. też mieliśmy Potwora, mu mutantów. No ale Split Second to jest Wa jednak walczące com. hardcore, nawet dla fanów Rutgera Hauera. To jest to jest hardcore. No. ja ten film uwielbiam. To, żeby żeby hardcore, tutaj sugerujesz, że to jest słaby film. Ten film jest fantastyczny, on speak jest second? bardzo e, ciekawie zbudowany, no? A nie? No. To Nie wiem kiedy to... tego ostatnio o, to, widziałeś. To, to wiesz co, to oczywiście znaczy, mi, mi się koncepcja wiesz tego e... podmokłego Londynu w zeszłym roku. podoba i i wiesz i tego takiego e gliny, wiesz, takiego... Znaczy gliny, ja nie wiem, tylko on jest policjantem, nie? To dobrze pamiętam taki. On jest policjantem, tam. on jest oczywiście nie jest policjantem, który który poluje na morterce swojego partnera. Ale on jest tak kiepsko zagrany, tam jest te, tyle takiego, takiego kiepskiego aktorstwa i tych takich efektów. Ale ja wiem, że może się nie... Nie wiem, moim zdaniem się trochę zostarzał kieczko. Co ty mi tutaj smakasz? To jest fantastyczny film. To jest naprawdę rewelacyjne kino akcji. Znaczy, ja go nie widziałem w wersji na, na Blu-rayu, wiesz, czyli taki wysokiej Aha. jakości i tak dalej, więc nie jestem w stanie tutaj pod tym względem wyrazić mojej opinii, ale ale okej okay, to... ale to nie, nieważne jest, ten, ten film ma fantastyczny klimat, on jest na, na takim kofeinowym haju nakręcony tam wszystko się dzieje bardzo szybko i się dzieje bardzo dużo, jest fajne strzelanie są wszystko jest przesadzone, over the top dodatkowo Muszę wiesz, Googlecie, tam masz taki wątek mistyczny, satanistyczny mm. Nie do końca wiesz, czy to jest rzeczywiście jakiś morderca, a to że mhm. jest później mutant, yy, który wygląda jak obcy, połączony ze szczurem, połączony z wolwerinem. Połączony z kiepskim efektem. Wielkie giwery, masa strzelania. To jest naprawdę zupełnie, mhm. zupełnie... No e, tak, no tak. Nie wiem, cmakanie, to, to się nie godzi, nie godzi no się. Dobrze, ja się nie okay, dobra, no dobrze, okay, dobra. Jak ktoś chce, to niech że splicy. odśwież film, such, film. Świetna, świetna rola okej. Okay. Świętej pamięci. Ale The Relic, z 97 roku, mnie zaskoczył, jak to jest świetnie nakręcony, świetny w ogóle film od strony technicznej, wiesz, takiego, od, takiego rzemiosła, sztuki. Mm -hmm. wiesz, pomijając tą historię, która jest bardzo ciekawa, bo to jest... E, akcja właściwie toczy się w jednym, w jednym miejscu, w, w takim Muzeum Narodowym, chyba w Chicago, ile się nie mylę, e, gdzie, tak, Chicago to jest. gdzie mm -hmm. przygotowują wielką, wspaniałą ekspozycję, a w międzyczasie mm, e, trafiają właśnie jakieś skrzynie z jakimiś takimi znaleziskami z, z, z amaząskiej dżungli. I e, w międzyczasie, właśnie się tam rozwija jakaś taka sytuacja, na no nie, ktoś tam e, e, zginął. Ja nie pamiętam, czy to tak na tak, początku, tak. E, znaczy, pamiętam początek, ale właśnie zastanawiam się, kiedy zaczyna się coś złego dziać, właśnie już w tym samym muzeum. Ale to jest fantastyczne, jak, jak budowane jest napięcie w tym filmie, jak, jak, jak to, z, z czym, z, z, no z czym raczej nie z kim, no i mamy do czynienia, jak jak do ostatnich scen, prawda, to niemal jak, jak z obcego jest prowadzona ta, ta, ta, ta narracja w tym horrorze. Jak, mhm. jak mało widać yy, i więcej się buduje właśnie tą atmosferą, tym strachem tego, wiesz, bo im mniej widzisz, tym więcej, yy, tym bardziej się boisz. I to było i w Szczękach, i to było właśnie w, w Obcym yy, dla Scott i tak jest tutaj w Reliku. Mimo, że to jest film, yy, yy, znaczy nie mimo, nie wiem, tu to powiedzieć. No, Peter, yy, Peter Hiamas, yy, nie wiem, czy dobrze wymawiam nazwisko, fantastyczny reżyser ja go bardzo lubię, Oczywiście on tam swoje te lata najlepsze miał już za sobą, ale ale, ale on... Yy, no ale Strażnika Czasu zrobił. No tak, dokładnie. Outlanda, yy, między innymi mm. film, yy, A, nie właśnie, science fiction, ale jeden z moich ulubionych, czyli Presidio. Ale chyba on też robił Odyseję Kosmiczną 2010 hmm. i o ile dobrze kojarzę z takich kosmicznych to Capricorn One chyba jeszcze zrobił. w latach Capricorn One czyli film otwarty na faktach, czyli o tym jak sfałszowano lądowanie na Marsie I to było w latach 70 na Marsie, przepraszam. Tak, na Marsie, dobrze mówię. 70? chyba mm. trzeci albo któryś, czekaj, ja zobaczę, bo yy, muszę sobie otworzyć. Capricorn One. Odyseja, Odyseja kosmiczna jest 2000, 78, dwa... przepraszam. Aha, no. bo Odyseja jest 85 tak. albo 84 i gdzieś pomiędzy tym jest odległy, odległy ląd Outland z y, Seanem Conory. Tak. Remake tak. samo południe. Mhm. Ale z moich ulubionych filmów jego, no to jest właśnie. To jest The Presidio. To jest rewelacyjny film. Nie, nie znam. Narrow Margin. Margin, przepraszam, Narrow Margin, czyli polski tytuł e, Niewygodny Świadek chyba był. Mhm. Taki tytuł, wiesz, zupełnie się e, nie, nie tłumaczy bezpośrednio tego, tego. The End of Days, czy End of Days chyba. To jest ze Schwarzeneggerem? To jest film Tam... z, ze mhm. Schwarzeneggerem i, i ja mam do niego sentyment, dlatego, wiesz, e, pod tym względem e, tutaj trzeba wziąć poprawkę i wspomniałeś Time Cop. Tak. Nie czy wspomniałeś właśnie Sudden Death? Nie, nie wiedziałem, nie, nie wiedziałem, że wiedziałem tylko, że ten Coppana. Sudden Death właśnie też, to no, w ogóle dwa filmy z tym, z, z Van Damme, mm -hmm. Taki mały teaser o Van Damme w następnym odcinku. Będziemy, będziemy z Rafałem rozmawiać <laughs> w kontekście innego, innego filmu. To taki, taka mała zapowiedź. No i oczywiście właśnie e, The Relic. I The Relic to jest to, dla mnie to jest kapitalny film. W ogóle świetna rola e, tego t, Toma e, Sizemora, świetna też rola Penelope Ann Miller. Ale to jest, to jest kapitalny horror, naprawdę. On się w ogóle nie zestarzał. A teraz jak oglądasz go właśnie, na, czy na Blu-rayu, czy... On jest w Amazon Prime amerykańskim, nie? Jak ktoś ma VPN, może sobie obejrzeć za darmo. Jest, no... To jest takie kino, którego mi brakowało, wiesz? Takiego mhm. właśnie horroru, który byłby dobrze zrobiony, profesjonalnie i nie miał znamiona kampowości. Ani też, wiesz, kiedy oglądasz... To nawet te efekty komputerowe, które było, tam było, wiesz, bo tam było pół na pół, no, jednak było więcej efektów fizycznych niż komputerowych, to one w ogóle się nie zestarzały. Tam wszystko wygląda dobrze. Nawet ten ogień, te eksplozje, które są, e, no, no, nie wyglądają jakby sztucznie. Mm -hmm. I, i, i to jest dla mnie film, który, który udowadnia po raz kolejny, że dawniej filmy były lepsze. <laughs> Mimo, że to jest film, który nie jest, oryginalny, to nie jest oryginalny scenariusz. No tak, to jest ekranizacja pierwszej powieści z cyklu mm, takiego duetu pisarskiego Douglas Preston i Lincoln Child. I ona... Znaczy, i relikt jest, jest dość, dość wierną ekranizacją, chociaż jest wykastrowany z dwóch bardzo fajnych postaci, które później wracają w kolejnych książkach, bo ten cykl jest taki dosyć charakterystyczny. Tam jest w ogóle bardzo dużo tych książek, nie? Bo to jest chyba się. E, mhm. Jak się nazywa ten cykl? pendergas co też tak. Głównym bohaterem e, tych powieści jest agent specjalny Pendergast i on y, w niektórych książkach jest pierwszoplanową postacią, czasami jest gdzieś tam z boku, ale tak jak w, w relikcie miałeś Vincenta da Costa, który, którego gra Seismur i Margot Green, y, tak później y, właśnie w relikcie, w filmie brakuje Pendergasta który przyjeżdża tam po z ramienia FBI prowadzić i brakuje dziennikarza smith Backa. No i akcja jest przeniesiona z Nowego Jorku, z Muzeum Historii Naturalnej właśnie gdzieś tam do Chicago. A to jest o tyle ciekawe, że Preston pracował, Douglas Preston, pisarz, pracował w Muzeum Historii Naturalnej, był tam uznanym e, kuratorem tak się chyba to, to nazywa miał jakieś swoje wystawy, książki i poznał się z Lincolnem Chardem i zaczęli pisać właśnie mm, książki osadzone w jakichś tam okolicach tego muzeum e, drugą, jest taki bezpośredni, drugą książką jest taki bezpośredni sequel, relikwia no a później jest kupa, kupa bardzo różnych, bardzo fajnych książek, bo są takie w stylu Indiana Jonesa jak o, naciągająca burza gdzieś tam właśnie Smithback ten dziennikarz z reliktu jedzie pracować z jakąś taką inną panią archeolog na pustynię odnaleźć jakieś tam miasto, Indian jest gabinet osobliwości który jest no właśnie takim bardziej thrillerem, horrorem znowu martwa natura z krukami gdzieś tam się dzieje na prowincji mamy takie mini trylogie, jedna to jest z bratem Pendergasta, z Diogenesem, to jest Siarka, Taniec Śmierci i Księga Umarłych później mamy yy, taką trylogię, gdzie Pendergast rozwiązuje chyba zagadkę śmierci swojej żony i to jest Granica Szaleństwa, Bezlitości i Dwa Groby. I one, te książki są yy, bardzo fajnym językiem napisane, mają masę ciekawostek, te lokacje są po prostu fantastycznie opisane. Oni cofają się właśnie do historii Nowego Jorku, opisują ten Nowy Jork z XIX wieku, jakieś takie mm, ciekawostki wyciągają z, z kultury i historii i poza tym te wszystkie książki mają czasami mniejszy lub większy pierwiastek nadnaturalny, czyli one nie są takimi typowymi kryminałami Stojącymi twardo na ziemi, ale gdzieś tam jakaś aura, tak jak zresztą w relikcie, niby to jest wytłumaczone, co tam się dzieje. Ta, ten morderca ma jest nadnaturalny, ale mhm. gdzieś tam jest próba wytłumaczenia, że to yy, teoretycznie nie jest, yy, nie wiem, jakiś palec boży, tylko jakaś taka, no, powiedzmy, yy, próba wyjaśnienia oryginu tej, yy, tej postaci. Jest. To, co mnie właśnie zaintrygowało, to jest, powiedziałeś, to jest, że, że to jest cała seria, bo tych książek to naprawdę bardzo dużo napisali. Tam, no nie wiem, nie, bo tak sobie tylko zerknę na Wikipedia, ale ze 20 i to chyba takich wydanych po polsku, ja nie wiem, ile w ogóle po, po angielsku wyszło. Wydaje mi się, że po, Polscy, Polska, Polska jest chyba jedną książkę do tyłu. E... I ten pierwiastek taki ponadnaturalny, to tak jak, też, jak, jak wspomniałeś, w tym Indiana Jonesie też jest to wszystko. To... Dlatego Jestem bardzo ciekawy, dlaczego nigdy w ogóle nie podjęli tematu ekranizowania kolejnych książek i chyba dlatego, że yy, tak bardzo odeszli, jeśli chodzi o te główne postacie, że, że musieliby w takim razie zrobić, nie wiem, tego właśnie z tego detektywa i z, y, może z tej dziennikarki takie główne postacie, albo jednej z nich, wiesz, jak to zwykle z, z sekulami bywa, nie? że wybiera się jedną z, z tych postaci, która chce zostać mhm. i się zgadza. Problem, problem z tymi ekranizacjami jest olbrzymi, bo oni co i rusz ogłaszali e, właśnie jakąś ekranizację. Miał być serial, e, który miał ekranizować kilka powieści. To miało się skupić właśnie na Pendergaście. Mm. No nic nigdy nie wypalało. Chyba jedna książka Douglasa Prestona została zekranizowana, solowa, tak mi się wydaje, bo oni też piszą solowe książki. I o ile Preston, Douglas Preston pisze takie właśnie w stylu Indiana Jonesa. Testament, kanion tyranozaura to są. No, powieści, gdzie jedzie ekipa do dżungli i czegoś tam szukać, tak, jak na przykład Kongo, Kraytona. E, o tyle Lincoln Child robi, pisze, pisze techno-thrillery. Mm, Utopia była wydana w Polsce i to jest e, o takim super nowoczesnym miasteczku e, wesołym coś jak Disneyland. No i jest jeszcze mm, Eden o taki, chyba w stylu Black Mirror e, o, o aplikacji randkowej. Ale mm, był chyba taki, taka książka ich o... Którego jest z nich? Nie pamiętam, którego. O Gorylu? O Gorylu chyba to było. I to było chyba zekranizowane w latach 90. Ale... Bardzo chciałbym Ci chętnie pomóc, bo y, y, jestem zafascynowany właśnie tym, co mówisz. Jednocześnie też przeglądam tytuły tych książek i, i każdy tytuł, jaki wyczytałem, czy to jest właśnie y, książka napisana tylko przez Lincolna albo tylko przez, przez Douglasa, to jest książka, którą chciałbym przeczytać. No po prostu to jest wite, mm -hmm. jak, jak zupełnie poza moim radarem y, ci pisarze w ogóle gdzieś się przemknęli. I to jest... Y, mam... Dla mnie to jest... znaczy Ja, ja po, powoli nadrabiam y, to, bo, bo zacząłem właśnie czytać y, relikt. Tylko właśnie to jest... To, to jestem dopiero po, po, po pierwszych rozdziałach, więc jeszcze nie ma... Y, jeszcze nie doszedłem do takich diametralnych różnic, o których wspomniałeś. Ale, ale wiem, że to być może być moja kolejna ulubiona seria książek takich przygodowych. Dzieje się naprawdę dużo tam. Ja bardzo lubię te kryminały historyczne, które, znaczy nie historyczne, że osadzone wiesz, gdzieś w przeszłości, tylko te takie bazujące na, na tym, co, co udało się wykreować Danowi Brownowi, a innym, lepszym pisarzom to rozwinąć coś dużo lepszego. Czyli takie historie, gdzie... Głównym bohaterem nie jest jakiś tam, wiesz, właśnie Vin Diesel, Bloodshot, tylko taki trochę inteligent, ale z twistem, że tak wyrażę, nie? Tak, Robin Langdon, tak jak tutaj, to właśnie, tak, tak Pendergast, tak. To jest taki trochę Sherlock Holmes. To znaczy, to jest bardzo bogaty yy, gentleman z południa, z Nowego Orleanu, z bardzo bogatej rodziny, z tradycjami, który ma. Takie koneksje i takie pieniądze, że jest agentem FBI, a zajmuje się właśnie trochę rzeczami w stylu Molder z archiwum Mix, tylko to są nie kosmici, tylko te sprawy tygodnia, nie? Czyli jakieś takie niewyjaśnione zgony, a to coś, coś w tym rodzaju. No i właśnie, siłą tej serii jest są powracające postaci, że na przestrzeni iluś tam książek. Masz właśnie Margot Green, tego Dacostę, Norek Kelly, Smithbecka. Jest taka młoda dziewczyna, która pojawia się chyba w Martwej Naturze z Krukami. Corey, Corey Swanson się chyba nazywa. Ona też się pojawia w różnych książkach. Są na przykład książki, które... Jest książka, która opowiada o wyprawie po największy meteoryt świata, który znajduje się na Antarktydzie. I całej tej historii dobierania załogi, eskapady, gdzieś tam walki z jakąś łodzią argentyńską, która ich atakuje, wydobyciu tego meteorytu i, i wydaje ci się, że książka jest absolutnie niepowiązana z cyklem o a gdzieś w pewnym momencie w którejś książce pojawia się właśnie jedna postać z tamtej książki, która odpowiadała za to wielkie przedsięwzięcie i też pomaga agentowi specjalnemu wiesz czy to jest takie jedno uniwersum tak. takie, takie o, bardzo teoria. bardzo ładnie to jest to jest właśnie uniwersum że masz na przykład książkę w której jest jakiś super haker i on 20 lat później znowu zostaje wykorzystany w innej książce i to to też jest no to jest ja lubię takie rzeczy ja lubię takie powiązania wydaje mi się że też od literackiej strony są te książki bardzo dobra Child jest jest, jest chyba tym, tym głównym piszącym, natomiast Preston jest chyba tym głównym wymyślającym fabuły. Może się mylę, nie oglądałem żadnych wywiadów, jak nie, nie do końca wiem, jak to nie wygląda, ale e, tak jak czytałem książki ich solowe, to wydaje mi się, że e, Child ma lepszy styl, natomiast Preston ma lepsze fabuły. Mhm. I, i, I wiesz. No to fajnie, że się tak dograli, że się tak uzupełniałem. I, i z, ubolewam teraz po tym, jak powiedzieliście, kiedy to są książki, że że ich się nie ekranizuje. Ale to jest coś, tak samo jak Clive Cassler miał mm -hmm. to sam problem, że kilka jego książek zostało zekranizowanych, a jak sobie pomyślisz, jakie on tam miał fantastyczne książki przygodowe, że aż prosiłby się, żeby je przenieść na duży ekran, to chyba była kwestia tego, że te wizje, które on w jakimś takim stopniu mógł opisać nawet w kilku zdaniach, czasami bardzo trudno było przełożyć budżetowo nawet. Na, na, na, na ekran. I, i Ja chyba znam tylko dwa filmy, yy, które były właśnie z Jackiem z Pytem. Jeden to było tym, e, o wyciąganiu Titanika, i to było jeszcze za czasów, kiedy e, no, nie odnaleziono wraku. Więc to była cała ta historia taka fikcyjna, że oni niby ten znak znaleźli i, i, i udało się go wydobyć w całości. Nie jeszcze nie było wiadomo, że ten, że ten kadłub został przełamany co udało się odkryć Cameronowi przed kręceniem, w trakcie chyba, albo jak, nie, nie wiem dokładnie, jak kiedy to było, ale to było mniej więcej w tym okresie, a drugi film to był Sahara, mhm. Sahara mi też, ja uwielbiam takie filmy jak Sahara, i ja uwolewam na tym, że, okej, okay, ja rozumiem, że może Clive Cassler no nie do końca był zachwycony tym filmem, bo na pewno wiele rzeczy zostało zmienionych i, i nie po jego myśli, no ale język filmu, język książki jest diametralnie inny i to co wiesz, jak mają swoje tempa, swoje, swoje formy przekazu I, i tak jak na przykład, no nie wiem, ja mam y, kilka komiksów opartych, to też trochę tak abstrahując, nie? ale mam kilka komiksów opartych o, o filmy i ich się nie da czytać, bo one zupełnie inaczej, y, wiesz, komiks ma swój język, po to jest kadr, po, to pokazuj, po co się pokazuje obrazek, że on jest uzupełnieniem dialogu. Oczywiście może pokazywać akcję ale, ale komiks to nie jest tak, że zrobisz stop klatkę z filmu i ją przerysowujesz do komiksu. Zupełnie inaczej się opowiada. I, yy, wiesz mój, Jeden z moich ulubionych filmów Camerona, Głębia, albo Otchłań. To zależy od, od tłumaczenia. De, de, e, abys. Ja mam komiks, który został wydany też chyba właśnie w latach 80 wiesz, W tym samym czasie, chyba jak film, i tego się czytasz, nie? No to, jest, to jest fatalnie, nie tylko kreska, że jest narysowana, ale to jest fatalnie przeprowadzana narracja wiesz fenomenalnego filmu, który kapitalnie buduje atmosferę, wiesz, i... i, i no nie wiem, no dla mnie to jest to jest wielką porażką, że właśnie tak fantastyczne książki przygodowe, o, o których opowiadasz, nie? E, e, Douglasa Prestona i, i Nicola Chaddla, no gdzieś tam Hollywood nie chce ich ekranizować, ale... Nie mają żadnych problemów, żeby kurde, ale to jest kwestia tego, że Disney ma po prostu tego prawa. Ekranizują Jumanji. Next level, czy coś takiego. Ale to nie języka, Disneya, więc... to nie jest Disney, to Sony robi. Dis Jumanji. To Sony, to przepraszam, no to, ale Sony robi, na K to, to teraz to, to, dostanie jakby, z tego co wiem, to chyba jest przeniesione na następny rok, nie? Czyli ta, wy, też, widzisz, dlatego mi się pewnie skojarzyło to, z, z tam Emily. Blunt, tak, y Blunt i, i y z the the Rock em, Rock em. To robi ta, akurat ta, Disney. Jungle Cruise chyba. Mm -hmm. No, ale, a to jest ekranizacja parku tam, wycieczki z parku rozrywki. no tak jak powiedzmy Piraci z Karaibów, piraci z Karaibów no. też to byli ekranizacją z wycieczki, no ale to też było zupełnie coś innego, bo chyba Piraci z Karaibów to, to znowu też można powiedzieć, że to chyba było na jakichś książkach, prawda? To znaczy to chyba to, nie do końca, taki... tam w latach 60 już była ta Aha. atrakcja wielka Piraci z Karaibów w parkach rozrywki Disneya bo pamiętam oglądałem taki dokument właśnie na Disneylandzie i chyba w 66 Dobra, może się mylę, ale tak mi się wydaje, że w latach 60 już, już była, była ta atrakcja i rzeczywiście oni gdzieś tam yy, Wyspy Piratów czy, czy, y, czy jakieś takie książki pewnie się inspirowali, natomiast yy, niekoniecznie, niekoniecznie to było na podstawie jakiejś serii książek. Ale jeszcze wrócę, wracając na chwilę do, do, do powieści Lincoln, Childa i Douglasa Prestona, bo wiesz, jeżeli obejrzałeś horror y, relikt i teraz czytasz książkę to y, ja tak jak powiedziałem ona jest dosyć wierna, tam wycięte są dwie postacie, ale one jakoś bardzo nie rzutują na, na całość Pendergast jest tak mi się wydaje tam postacią drugoplanową i jeżeli na przykład y, chciałbyś sobie odpocząć od Katogi y, to ja ci proponuję zacząć czytać od Gabinetu Osobliwości który jest no już takim naprawdę fajnym fajnym rozpoczęciem tego cyklu i, i znaczy fajnym, no on w tamtych, tych relikści... To, to jest ta trzecia część, tak? tak. Trzecia książka z tym Pendergastem Pe, Tak, trzecia książka z Pendergastem, ale tam on już jest takim wiesz, pierwszoplanowym bohaterem e, dzieje się bardzo dużo są wszystkie postaci i, e, mhm. i no myślę, że jest taka naprawdę jedna z e, z ciekawszych w ich dorobku, bo no wiesz co, no tak jak mówię, może nie do końca fajnie po prostu zaraz po, po jednym jednym dziele kultury sięgać po kolejne takie właściwie o tym samym, tak? No, będziesz pszczeć, mm -hmm. trochę nudził. A, a z drugiej strony relikwiarz też warto pszczeć, bo to jest... Znaczy wiesz, wiesz bardziej tryb... chodziło mi o to, żeby wiesz, jakby to chronologicznie nie, tę, tę historię poznawać, bo jest coś takiego fascynującego w czytaniu takich cykli, że tak z jednej strony się boisz, że, że wbijasz się w, w coś, co może być jak, jak opera mydlana, tasiem, mm -hmm. tasiemcowy wręcz, ale każda ta historia jest sama w sobie taką historią, którą spokojnie mógłbyś czytać bez... tak, tak nie mam, tak odnoszę takie wrażenie, że czytać bez znania poprzednich części, ale oczywiście znajomość poprzednich części no pozwala ci doceniać te smaczki, o których tak, też Tak, bo rzeczywiście tam i, są, i, są postaci, postaci mhm. dodatkowe. I tak. no. a, a, a dlatego może faktycznie zacznę od tego gabinetu. Znaczy, znaczy zacznę, no po prostu przeskoczę od razu, bo, bo widzisz, bo ja jakoś tak... Ale to jest też coś niesamowitego i, i zastanawiam się, e, czy, czy na przykład twoja sympatia do tego Pendergasta, znaczy jeśli masz czujesz jakąś taką właśnie e, e, sympatię, to czy ona rosła wraz z kolejną przeczytaną książką, czy, czy czy tak jakoś specjalnie nawet nie, nie czujesz nic z niego, bo ja, ja na przykład zauważyłem, że pewne postacie literackie, to ja bardzo lubię, szczególnie kiedy dużo tj. książek z, z nimi jak bohaterami przeczytam. No tak jest to oczywiście z Jackiem Richerem. Przeczytasz jedną książkę, dwie, no to okej. Okay. Ale jak już przeczytasz już kilka, to to właściwie jeżeli jesteś tak zaangażowany w tą postać tego, tego bohatera i jest taki autor... Steve Berry, który pisze książki właśnie... On zaczął wydawać książki po tym, jak Dan Brown okazało się, że można wydawać książki, więc jakby y, możesz pewne braki literackie nadrobić y, interesującą fabułom. I on ma też takiego bohatera, Cotona Malone, y, Malona. I też właśnie, no, no budujesz, y, budujesz swoją więź z daną postacią, y, no nie wiem, się wciągasz w to wszystko. I y, Jestem właśnie ciekawy, jak, y, czy taką postacią dającą się lubić jest wiesz, ten pandergast. Pendergast. Nie jestem obiektywny, nie, nie, nie wiem czy tego powiedzieć, tak wiesz, bo ja ja miałem nastolatkiem, jak jak zacząłem czytać ten cykl. On był wydawany przez um, Zysk i Spółka, uh, i chyba na początku wieku w latach 2000 dwu, albo nawet jeszcze w latach 90. wyszedł Relikt Ja zaczynałem od Gabinetu Osobliwości i od um, i od od, od burze to były te dwie książki, które pierwsze czytałem, później czytałem Relikt i Relikwiarz i wiesz, to się tak na przestrzeni lat strasznie mocno zżyłem, bo co rok albo co półtora roku albo co dwa lata nowa książka a tak samo z Lee Childem, nie co roku nowy Jack Reacher jest i mnie już pierwsza, pierwszy tom z gabinet, to znaczy pierwszy tom, to co pierwszy tom to czytałem. Gabinet osobliwości absolutnie kupił. Byłem zachwycony i, yy, i pochłonąłem książkę w, może w dwa dni. Wydaje mi się, że on, on się daje od początku lubić i ta sympatia mhm. do niego nie, nie zmniejsza się bo jest cały czas interesującą e, postacią, która, która którą no, f, nie ma co oszukiwać. jest tobą, mocno go bo, doświadczają. Bo jest, bo jest bogaty mocno... jak Lara Croft. O, ale, to jest fajne ale, porównanie. Ale, ale, ale właśnie, czy on robi też takie figołki i tak dalej? bo jak mówisz, Nie, że nie, nie, nie jest. To tak nam się kojarzy, taki filmowy na Gen FBI. Nie? E, nie, jest raczej, wiesz co, bardziej to nie jest taki, który chodzi i strzela, tylko taki, który chodzi i rozmawia aczkolwiek też no tam są jakieś sceny akcji z nim, ale raczej go patrz na niego jak na Sherlocka Holmesa tak mi się przynajmniej wydaje natomiast no, on, mówię, autorzy na pewno tutaj doświadczają postaci i no, nie oszczędzają ich i giną, giną bohaterowie, także tutaj jest, to też nie jest takie że, wiesz, że wszyscy są od początku do końca super szczęśliwi, tylko ten Pendergast naprawdę dużo przechodzi i tak. E... Widzisz, bo tak. Ale teraz zastanawiam się, bo tak rozmawiamy, że czemu się tych filmów e, przygodowych tych autorów nie, nie kręcuje I tak sobie pomyślałem, że to jest kwestia tego, że te ich pomysły jest łatwo e, wziąć od nich bez oddawania im. E, jakby to powiedzieć, nie kredytów. Tantiemów. No bo. Tantiemów. Też... No, to znaczy nie, nie chodzi o to, że pieniądze. Chodzi o to, że po prostu jakby. I, i, bo, jak sobie teraz tak yy, pomyślałem, to, to było dużo seriali przygodowych. Już nie mówię tam, yy, tam łowców, skarbów i tak dalej, ale. Yy, bibliotekarz serial był. Magazyn, yy, bibliotekarz, tak. Magazyn U... 13. To y -y. są takie, yy, takie przygodowe, właśnie seriale, które, yy, które właściwie można włożyć w to takie coś na granicy takiego że yy, Zabawy z historią i elementy paranormalne i, i tak dalej, i tak dalej. No, no, ta seria Bibliotekarz, która, tak, nie wiem, czy ona została odświeżona, czy nie, bo, bo bo filmy mają swoje lata, ale później serial później chyba jest był serial Bibliotekarza chyba, nie? Tak, tak serial to było... jest całkiem taki nowy, no nie? Bo tak patrzysz, to on jest w ogóle zrealizowany jak film. Panoramiczny ekran i tak dalej, i tak dalej. No teraz świetny serial wyszedł. Mi się bardzo podoba i też jest, para to jest taki taki duet właśnie agenta FBI i, i, i złodziejki, czyli właśnie Blood and Treasure. Nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć. Nie, nie, nie, nie widziałem go. Nie, to też na... na, na czy on, nie wiem, czy on jest w polskim Amazon Prime'ie, no, mam nadzieję, że niedługo będzie, ale, ale jest na pewno w amerykańskim. I to jest świetny właśnie taki serial, taki czysto, taki, taki, taki przygodowy, gdzie troszeczkę musisz zawiesić niewiarę, ale akcja bardzo często zmienia się, w, w, znaczy przenosi się z, z, z miejsca na miejsce w taki dosyć magiczny sposób, bo bardzo szybko nagle w jednego dnia są w Rzymie, w Watykanie, drugiego gdzieś nie wiem, w Hiszpanii, we Francji i tak dalej, ale, ale jest tak pięknie nakręcony wiesz, w plenerach i, i, i, w, i opowiada o, o złodziejach artefaktów, handlarzy sztuką i tak w ciekawy sposób opowiadany że mi się bardzo podoba I, i wiesz inny film, który bardzo lubię, który też nie wiem czy zgadniesz a po nazwiska nazwisko aktora to od razu będziesz wiedział, Nicolas Cage no skarb narodów. No. To jest też film, który b, b, b, powstał w momencie, kiedy książki Dana Browna były w uszczytu popularności, ale też jakby nikt nie oddawał. E, znaczy, a tam to, to, to pomysły nie są, ale chodzi mi o ten pomysł, że bohaterem jest profesor można powiedzieć, inteligent, hmm? który oczywiście jest tam gdzieś, e, jak, jak trzeba m, w stanie zrobić jakieś tam sceny akcji, ale to jego głowa, to jego analityczny umysł. W niektórych tam przypadkach być może jakaś tam super wiedza tajemna, nie, grają główne skrzypce i to mi się strasznie podoba. I im więcej takich filmów, takich seriali, tym ja jestem szczęśliwszy. A z książkami, no to jest właśnie to, że ja w ogóle, no, no widać, że ta seria wychodzi już od e, prawie 3, mm, 25 lat ponad. I to, że Akat, ja nigdy tych książek nie, nie, nie poznałem, to ja taka plama na honorze jest. Ale jeszcze będziesz, nie wiem czy wiesz, ale trzecia część Skarbu Narodów została zapowiedziana. Nie wiem jak to będzie teraz przez tą pandemię. No właśnie się boję, właśnie, że te zapowiedzi to zawsze są do przodu, a, a później się okazuje, że nic nich nie wychodzi. Ale został już zatrudniony scenarzysta i Disney będzie ten Skarb Narodów e, chciał robić. E, wydaje mi się, że mm... Mogą, to może ale dojść z do czy nie, bo jak jakby wydaje, wydaje mi się, że z wydaje mi się no bo tam chyba ta ekipa była taka już ustalona, nie? Ten jego pomagier, nie pamiętam nazwiska tego aktora, ale no ja, nie, ja też nie pamiętam, ale tam, tam było kilka takich naprawdę dobrych a, a, aktorów. No John Voight, Harvey Keitel się pojawił. Tak, ale ta Niemka, nie wiem, jak ona się nazywa, tak Helena. wiem o kogo ci chodzi. Diane Kruger. O, tak się nazywa ta aktorka. Ona grała Abigail Chase. O, a, ty, a, a ten pomagier to Riley Poole. A, no. Sean Bean, Bean grał, ale chyba, chyba zginął. Ale w drugiej miało. części była Helen Mirren, Ed Harris był tak. przecież, nie? No. Wiesz, to, jest, to było świetnie. Ja nie wiem, co tam nie wypaliło, nie? Że, że, że nie zrobili trzeciej części. Myślisz, że e, nie wiem, przestrzelili z budżetem, czy, czy nie, nie było takiego box office'u, bym bo się wydawało, że akad akurat... To był dosyć popularny film. Nicolas Cage przestał być aktorem, na którego ludzie chodzą do kina. To jest moja odpowiedź na Twoje pytanie. To był 2008 nie wiem, tak? Rok, siódmy. I to był schyłek jego, właściwie nie, początek może tej drogi w dół. Przestał być. On się teraz w kinie kampowym odnalazł, nie? Wiesz, te wszystkie takie. Mandy. On, on miał kilka produkcji takich, że wiesz, prosto na, na DVD albo prosto do telewizji jakichś śniadaniowych. Znaczy nie śniadaniowych, tych takich wiesz, kanał 256 w telewizji amerykańskiej. Ale on chyba teraz zagra w kilku takich horrorach i, i, i znowu gdzieś wypływa. Jakby drugą młodość przeżywa. Trochę jak, no nie chcę widzieć jak Keanu Reeves gdzieś tam z tym Johnem Wickiem, no nie nagle sobie przypomnieli wszyscy o nim i, i, i nagle z zapomnianego aktora znowu stał się aktorem numer jeden. Tak tak nie wiem, ja nie widziałem Mandy, ja nie, też nie widziałem chyba Color of the, Out of Space, ale wiem, że chyba on tam grał, nie? W obu tych filmach. Mm, ja nie mylę. Kolory Przestworzy to jest film Richarda Stanleya, nie wiem, czy kojarzysz taki jego film z lat, początku lat dziewięćdziesiątych, Hardware, post-apo z takim robotem. Nie. E, świetny film, taki mocno... E, no, surowy, o, to jest dobre określenie polecam, hardware kolory e, z przestworzy, tak jak sama tytuł sugeruje, no to jest ekranizacja Lovecrafta i tam e, Cage jest bardzo dobrze oceniany e, Mandy jest dziwna, to jest trip narkotykowy e, kolega mi mówił, ale nie e, tak wszyscy to porównują e, ja widziałem z tych takich nowszych filmów e, Mama i Tata e, z Cage'em i to jest dobry film Brian Taylor gościł od gracza chyba, to był taki tytuł, ale też dwa filmy z Sadhamem, krank, adrenalina zrobił. I ten Brian Taylor właśnie zrobił Mama i tatę, fajny taki thriller horror, naprawdę polecam. Ja właśnie próbuję e, przypomnieć, czy, czy ja ostatni widziałem Cage'a w jakimś dobrym filmie e, z tych, tych os, w ciągu, tak, ostatnich kilku lat i ostatni taki film, który mi się podobał z nim, e, Poza tym, nie wiem, jakimś... Nie, chyba nic nie widziałem takiego. To, to, to, był, to było opolowanie na czarownicę. Nie, przepraszam, nie polowanie na czarownicę, tylko... Może masz rację, to było polowanie bo tam on miał takie filmy Uczeń Czarnoksiężnika, taki dla dzieciaków był, ale właśnie było... To był taki dosyć interesujący film i zresztą to nie była jego najlepsza rola, nie, że się tak wraża ale film po prostu był bardzo dobry. Ja, ja, ja dobrze wspominam ten film. No ale no, ja, ja Nikolasowi jak naj, najlepiej życzę, tylko bardziej chciałbym, żeby po prostu zrobili Skarb Narodów i, i uważam, że no, bardzo źle by się stało, gdyby zrobili go bez niego, bo jednak mimo wszystko, no to on, on był to taką e, centralną postacią tego wszystkiego mm -hmm. i, i kino przygodowe po prostu musi e, jakiś renesans przejść i zastanawiam się, czy potrzebujemy po prostu kolejnego co, co, jakiś kolejny film kalibru Indiana Jones z takim charyzmatycznym aktorem jak e, Harrison Ford który by no, to kino przygodowe znowu wybił na, na, na pierwszy plan. Bo nie wiem, co teraz jest modne. No teraz chyba. Chciałem powiedzieć, że super bohaterowie fiction, chyba, Ale superbohaterowie to był taki taki łatwy skok na kasę. No, czy skok na kasę. No nie, skok na kasę. No, robią to, co przynosi pieniądze. Ale, ale ekranizację komiksów to było to, yy, czego żeśmy się oglądali przez ostatnie lata. I, i to. Yy, to niestety jest ta dominacja Marvela i, i, i box office'u mar, yy, filmami Marvela. I obawiam się, że jeszcze kilka lat przyjdzie nam oglądać te, te, te, te filmy. Ale wiesz co? Jest długa przerwa i e, która prawie trwa rok, bo od Spidermana nie mieliśmy MCU. Jestem ciekawy, czy e, ludzie mm, tak chętnie wrócą do tych filmów, a, bo jasne m, no, były, było, Endgame było super, ale właśnie może y, taka publika ogółem stwierdzi, że może to jest dobry moment na zamknięcie tego rozdziału i te nowe postacie, które będą wprowadzane, o których nikt nic nie wie, shang Eternals, no to to są, to są grupa bohaterów, o której nie wiem, ktoś to czyta komiksy za 70 może coś powiedzieć. shang to tak samo, no ja trochę wiem o tym, bo ja lubię kino kopane, więc tam trochę liznąłem, ale to jest trzeci garnitur bohaterów i, i pytanie, czy to im wypali, nie? Może to jest właśnie już koniec, że będziemy mieli tego Batmana nowego, um, o i, i on zamknie e, epokę nam. Nie obraził, bo, bo problem jest taki, że te, te filmy są nie okropnie drogie w produkcji. I to wiąże się z tym, że oni muszą po prostu zrobić film, który automatycznie też będzie y, się sprzedawał, czy pójdzie na rynek... Y, Azjatycki, tutaj w domyśle Chiny i niestety oni muszą się jakby do pewnego wspólnego mianownika te filmy sprowadzać i ja zastanawiałem się przez długi czas, dlaczego na przykład Dzień Niepodległości, Odrodzenie, nie ma jakby takiego jak to powiedzieć, no, nie ma czegoś takiego, takiej iskry, jaka ja była w pierwszym Dniu niepodległości. No, to może tam mieć... Nie ma pazura, tam, ma nie? Pazura. No i, i później się okazało, że to jest film, który jest sponsorowany przez, przez producentów z Chin i, i, i tam są pewne elementy, które na przykład oni sobie zażyczyli. tam musi być postać, to no nie taka i taka i musi być w pozytywnym aspekcie przedstawiona. No, nie widzisz czegoś, co byłoby nie tylko kontrowersyjne, ale właśnie powiedziałeś, że jakiś pazur. I bardzo się zastanawiam, e, jakim filmem będzie druga część Top Gun, jak już wyjdzie. Czy tam... E, no czy to będzie... Jaka to będzie historia? Bo, bo jednak ja lubię Toma Cruz'a i ja, ja wierzę, że on by nie angażował się w projekt, który miałby być totalnie e, zły właśnie z, ze względu na tą cenzurę, no ale już tam małe takie dramy były związane z tą jego kurtką i tak dalej, więc e, jeśli, jeśli z kurtką były dramy, to ja zastanawiam się, jak to będzie z całą tą fabułą. Nie? Jakimiś takimi no ale. A oglądałeś. Yy, yy, oglądałeś yy, ten. Yy, no, ten nowy film yy, Ronalda Emericha. Co mi tam? Midway. Mm, Midway. Nie, nie widziałem tego jeszcze. Ale obejrzałem za to drapacza chmur, który Dwayne Johnson The Rock. Yy, to jest masakra. No, to jest masakra. Niby ten film jest amerykański, bo ja sobie tak sprawdziłem, kto tam stoi za, za tymi znaczy za tymi producentami, ale ten film mi śmierdzi takimi, tak bardzo chińskimi pieniędzmi. Nie tylko o tym, że był kręcony w Hongkongu, ale on właśnie mm, ta laurka dla tych chińskich policjantów, dla... No nie wiem, to to... Znaczy śledzisz w ogóle Dwayna Johnsona na, na Instagramie albo na, na Facebooku? Śledziłem do pewnego momentu. Teraz mam wrażenie, że jest tego za dużo u niego. To my z każdy posterem Tak, ja teraz reklamuje cały czas tam te Siedzi w domu, popija te i rozmawia z ludźmi. Jest bardzo sympatyczny, ja go bardzo lubię. A pamiętasz, jak w ogóle The rock zaczynał? Bo to jest dosyć ciekawe. On. No bo ja, ja oglądałem wrestling i byłem fanem tych gier SmackDown na PlayStation i na PlayStation 2 bardzo lubiłem się bawić w wrestlingiem i The Rock był negatywną postacią na początku w WWE. A co nie widziałem? Tego. Czy nawet wcześniej w WWF, a później w WWE. I jego pierwsza jego pierwsza tak, on był, wiesz, no tam jak był na przykład no nie wiem, Stone Cold Steve Austin był tym najważniejszym powiedzmy, był Undertaker no to The Rock był takim, wiesz, cwaniaczkiem, który tam się em, wbił i, i, i wiesz oszukiwał ludzi, Taki, taką miał na początku tą swoją historię, ten Ark w postaci był tak napisany, później się to trochę pozmieniało bo wtedy znowu mm, Triple H się zrobił chyba zły i The Rock stanął po stronie e, Stone Cold'a, nieważne ale na początku przecież pierwsza rola e, The Rock'a to była Mumia, zresztą druga część, którą ty tym serię bardzo lubisz i on tam grał Króla Skorpiona negatywną postać tego komputerowego roka to chyba wszyscy do końca życia zapamiętamy, jak go raz zobaczyliśmy tak, zmienionego. Tak, tak, tak. <laughs> Że... on tam się nie nagrał tam się komputerowi graficy nagrali tak. no ale tak, ale tam były takie jakieś tam wspominki, gdzie, gdzie świecił muskulaturą no i później mu taki, no nie wiem jak z WWE zrobił się pozytywną postacią no to mu zrobili za pieniądze WWE króla skorpiona nie? i on tam grał już pozytywną postać, później było Witajcie w dżungli gdzie przybił piątkę z Schwarzeneggerem i to niby mówią, że to jest to przeniesienie pałeczki przekazanie pałeczki jeden kulturysta drugiemu sportowcowi sport czy tam zapaśnikowi no i tak się ta jego kariera zaczęła ehm... znaczy on miał jedną fajną rolę taką bo on też grał w filmach komedialnych bo, o ile się nie mylę w Get Shorty e, zagrał nie w mm -hmm. drugiej części taką... chyba Be Cool to było. O, Be Cool, przepraszam, tak, tak. I to była bardzo fajna rola. I, i wiesz, ja, ja nigdy nie byłem fanem wrestlingu i dla mnie wrestling, jaki ja pamiętam, to oczywiście się kręci wokół Haka Hogana. I, i, I do tej pory ja w mm ogóle -hmm. bardzo gościa lubię. Nawet jeśli tam miał jakiś skandale i tak dalej, to zawsze to jest tak... No ale tu, wiesz, to co pewnie ma tam za uszami, to też jego. Ale Haka Hogana bardzo lubiłem i bardzo lubiłem w ogóle taki, taki serial, w którym on tam e, grał główne skrzypce. Tandar to motorówka? Ta, ta... Tak, zawsze tak. no, no. Ja uwielbiałem ja takie gadżety. To był, to był czas, kiedy wiesz za młodo oglądaliśmy właściwie tylko takie seriale, czyli jak Knight Rider, no nie, czyli taki wiesz samochód niesamowity, uh, Airwolf, mm -hmm. niesamowity helikopter. Viper, Viper <suszkij> też. Te <niesamowita, suszkij> I tutaj The Thundering Paradise, niesamowita motorówka. No po prostu takich rzeczy niesamowitych było mnóstwo. Ja bardzo, bardzo uh, mm -hmm. lubiłem to, no ale no Dwayne Johnson, Dwayne Johnsonem. No. Dużo, du, dużo o nim więcej też nie mogę powiedzieć, no bo teraz to wszyscy go znają, nie? I on jest jakby przez przyznanie tych popularnych ról, gdzie zawsze gra tą samą postać, nie? Tak, trochę w tym jest, że tak naprawdę zawsze pozytywna postać, oprócz e, tego Duma Bartkowiaka, to ja go nie pamiętam. No i króla skorpiona, to nie pamiętam, żeby on miał e, coś coś innego do zagrania niż właśnie mm, pozytywną postać. Co, co, co robić, prawda? Ehm... To co? Po poleciliśmy serię książek e, Douglasa Prestona i Nicola Childa. Poleciliśmy kino przygodowe, seriale przygodowe i to jest optymistyczny ja e, Jeden bardzo ciekawy, przygodowy film, e, o którym powiemy powiem o nim za, e, za tydzień lub dwa, zależy jak nam się ułoży. Co ty na to? I też o tym serialu, który wspomniałeś. Tak? To, to, to nie chcę, żebym dzisiaj... Nie... To dawaj. Nie, nie. Oddaję ci połeczko, Oddaję ci pałeczkę. Bo ja jestem zdziwiony, że ty o tym nie wiesz bo pamiętam, słuchałem kilku podcastów, gdzie wychwalałeś Ex Machine Alexa Garlanda i chwaliłeś ten film recenzowałeś go, wystawiałeś mu bardzo pozytywną laurkę ja się z tym zgadzam, bo to był świetny film i Garland zrobił dla Hulu serial z tą samą ekipą, którą robił Ex Machina jest ten sam gości od muzyki ci sami od montażu od zdjęć no, on sam oczywiście napisał i wyreżyserował cały serial. To jest 8 odcinków. I, yy, i wydaje mi się, że absolutnie. A znowu używam tego słowa. a Nie wiem, dlaczego tak mi się dzisiaj układa e, język. z późnego dnia. Tego nie wiedzą. My to nagrywamy w środku nocy. <grych> no to prawda. Yy, ten, ten serial całkowicie trafi w twój gust. To jest rzecz, która wydaje mi się, że po prostu. W całości ci się spodoba. Bo jest szalenie interesujące od strony audiowizualnej. To jest. Ten gościół ma po prostu jakiś zmysł do przedstawiania scen i, i różnych koncepcji w taki intrygujący sposób. Wszystkie kadry są cholernie dobrze przemyślane, geometria, symetria asymetria, czasami gra kolorów, odbicia w szybach, naprawdę to wszystko robi fantastyczną robotę. Druga rzecz, że bardzo ciekawe koncepcje porusza, bo to jest science fiction, jest o firmie, która, no jak sama nazwa wskazuje, dev zajmuje się developmentem komputera kwantowego który ma tworzyć symulacje. bohater przedstawia na spotkaniu jedna z pierwszych scen bohater na, na, na spotkaniu z szefem firmy um, Siergiej przedstawia sztuczną inteligencję, która potrafi przewidzieć ruch nicienia o 8 sekund i szef tej wielkiej firmy um, Forest gra go Nico Furman, nie wiem czy kojarzysz tego aktora tutaj w zupełnie innej roli niż w Park and Rex zaprasza go do udziału w tej jednostce Devs, no i w momencie kiedy ten Siergiej tam trafia orientuje się co widzi no i nie chcę tutaj wchodzić w jakieś bardzo mocne spoilery, ale sam opis na HBO GO mówi, że jego dziewczyna śledzi zniknięcie Siergieja, no i mamy tak wydaje się na początku kryminał, bo pojawiają się obce służby, no sam jaka, samo imię Siergiej, no to wiadomo, że to Rosjanin. Gdzieś tam działa ten szef ochrony firmy i to wszystko bardzo szybko ewoluuje w stronę takich no dosyć bardzo mocno filozoficzno-konceptualnych rzeczy. Ja przyznam się szczerze, że nie za bardzo rozumiem samą w ogóle ideę fizyki kwantowej i kilkakrotnie starałem się posłuchać jakichś podcastów, m, które by to w jakiś taki chociaż marginalny sposób tłumaczyły. To jest I Garland y, sprzedaje tę fizykę kwantową w taki bardzo przejrzysty i prosty sposób, że wiesz, teoretycznie oglądasz ten serial i oni tam mówią o różnych twierdzeniach matematycznych, y, i nie musisz po prostu, wymieniałem je z nazwy i tam mniej więcej tłumaczą, że jedna jest związana z determinizmem, a druga jest związana z wieloświatami. Ale generalnie da się to bez jakiejś takiej szerokiej wiedzy matematycznej fizycznej zrozumieć. No i ja jestem absolutnie kupiony. Znowu absolutnie. Ale ja jestem kupiony tym serialem, jest, jest świetny. Przynam się, że jesteś jedyną osobą, która mi o tym serialu wspomniała. Ja nawet nie wiedziałem, że ten serial w ogóle został nakręcony. Wiesz, ja nie, nie śledzę tak, wiesz, nie wchodzę na jakieś serwisy, które po, podałem, że coś ciekawego, jeśli chodzi o seriale science fiction się pojawiło, tylko to, co mi gdzieś na, na Twitterze, na Facebooku skoczy, Bo, bo y, ja lubię takie, iż y, uwielbiam takie słowo, mózgotrzepy mm -hmm. właśnie science fiction, które, które zostawiają w tobie taki... Znaczy, też... W, też się boję tego świata, wiesz, kiedy się w ogóle o Wszechświecie, o kosmosie, nie, wiesz, jak jesteśmy nic nieznaczącą pchełką w czasie i przestrzeni i jak mało rozumiemy, wiesz, jak ta, ta fizyka newtonowska, einsteinowska i tak dalej, wiesz, jakby cały czas okazuje się, że czegoś nowego się do, dowiadujemy i, i wiesz, te teorie o wielu światach i o wielu wymiarach i, i wiesz, tego postrzegania tego wszystkiego i jak, jak nasza galaktyka mo, może być jedną z miliardów galaktyk, a a jest niepojęte, jak ta galaktyka nasza jest ogromna, no i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, ja czasami spać się mogę przez takie rzeczy, a ja jestem róweczkiem, ja nie jestem Nilem de Tysonem, ja nie jestem e, tym e, Brianem Coxem, tym profesorem też, <laughs> Sunshine, się tak wyrażę, wiesz, którzy po prostu zjedli zęby na takich rzeczach, no nie, i dlatego e, lubię czasami posłuchać, ale też, też obawiam się, jakie to, to te, te trzepne rzeczy wywołuje w moim mózgu. Mhm. jak można się depresji nabawić, jak wiesz, jak się okazuje, że zdajesz sobie sprawę, jak, jak nieznaczącą jednostką jesteś w tym, tym, tym wszystkim, nie, i, i to. No, a tu jest oczywiście science fiction, to, to, to jest zupełnie, tu jest o, o tej technologii i o komputerach, to też, no... i o fizyce kwantowej, to ja, ja muszę to zobaczyć, muszę, muszę obejrzeć ten serial. Wiesz, to jest, tu pod tym takim, tą pierwszą warstwą, no to się pojawiają te pytania natury filozoficznej, nie, tak jak było w Ex Machinie gdzie niby miałeś sztuczną inteligencję ale w pewnym momencie się pojawiały te pytania natury filozoficznej i tutaj tak samo jest bardzo duży nacisk jest na ten determinizm postawiony wydaje mi się, że serial jest taki, tak jak powiedziałeś, może mózg to jest dobre słowo, bo jest w nim coś hipnotyzującego takiego, że nie pozwala się oderwać tak jak rozmawialiśmy i mówiłem, że obejrzę pewnie mm, do czasu nagrania pilota, a może dwa odcinki, bo tak sobie zaplanowałem mniej więcej wieczór, no to skończyło się na tym, że pierwszego dnia obejrzałem cztery i drugiego dnia obejrzałem cztery, no, nie mogłem się oderwać, jest coś niesamowitego w tym gra to wszystko, muzyka, obraz na, przemyślane jest, jest yy, wiesz, ja nie znam tego tak naprawdę ten Alex Garland się pojawił znikąd i, i, i po tej yy, anihilacji, która mi mnie się też podobała, sobie gdzieś tam przejrzałem, no on robił, wcześniej był scenarzystą, tak, robił dla danego Boyla yy, 28 dni później scenariusz w stronę Słońca Sunshine e, właśnie to, ten, teraz sobie pomyślałem, że wspomniałem o tym Branie Coxie i, i... I pierwowzorze postaci właśnie głównego bohatera właśnie Sunshine, nie? To tak, no. tak to zabijam. Ale, ale faktycznie, no... Ty, gdzieś, gdzieś te filmy jego, to nic jakaś... Ta Anihilacja chyba jest znanym takim najbardziej z tych ostatnich filmów, nie? Bo ona weszła na tego Netflixa takim, takim z impetem. No właśnie, to dlatego jest znana. Ale mi ta Anihilacja się podobała. Ja uważam, że, że, że to, jest, to jest film, który, który też zostawia... Dużo, dużo pytań, nie? daje mało odpowiedzi, ale ma niesamowitą atmosferę i, i, i też jest takim trochę mózgotrzebem. No. Mhm. Dla danego Boyla jeszcze napisał y, scenariusz do Dreda i to właściwie tyle. no Facet ma no moim zdaniem ma dwa dobre, na koncie swoje ma dwa naprawdę dobre filmy, ma dobre scenariusze. Jestem ciekawy co facet zrobi dalej, bo no, może go zapraszam, żeby zrobił, wiesz, jakiś kolejny odcinek lub dwa Black Mirror? Nie, bo, bo, bo mógłby mm -hmm. pewnie. Że ma taki potencjał, ale już, on chyba już by nie chciał. Bo to już byłoby takie zejście o, o, o, o stopień niżej, nie? W jego, w jego dorobku. Nie wiem. Mam nadzieję, że nie zrobił. Nie, nie zaproszą go do MCU, tylko będzie robił swoje autorskie rzeczy. No, może następne Star Warsy, bo tam do tych Star Warsów to złapanki biorą. Znaczy dobrych reżyserów, ale nie takich, którzy, którzy kochają Star Wars że się mm -hmm. tak wyrażę tylko jakiś takich tych no ja już nie mówię o The Last Jedi ja ostatnio oglądałem właśnie Rise of the, the Skywalker i no cóż ja myślę że to, to może być dobry temat do naszego następnego spotkania to i The Quest co ty na to Rafale zgoda zgoda no. ja, ja ci bardzo bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę no cieszę się że, że mogliśmy porozmawiać i jak zwykle yy... Po raz kolejny raz, raz dziękuję Ci, że pokazujesz mi, co jest tam ciekawego. Jesteś taki, y, takim człowiekiem, który do mojej bańki, która jest bardzo mała, dostarcza właśnie ciekawe rzeczy. Bo ja mam, bo, bo, bo tak mówię, no, skąd miałbym się o tym de devs serial dowiedzieć? <grych> I okazuje się, bo, bo, nikt o nim nie mówi, no. Zauważyłeś, jak, jak Black Mirror jest, y, wszyscy się podekscytują Black Mirror, bo to jest na Netflixie. I to jest chyba kwestia tego, że gdyby to było na Netflixie, to by każdy o tym mówił. Bo wszyscy się podniecają mm -hmm. już tym Królem Tygrysów, czy coś takiego, na Netflixie, jakimiś takimi podrzędnymi serialami, yy, czy jakimiś filmikami, na przykład to six, six Under, czy Under Six, czy jak to się nazywało, bardzo słaby. Śledztwo z Taki sobie. No, A tego nie widziałem Jak Na, akurat, na, na film, na DVD, czy na, na wideo z Wolbergiem, ok, ale tak to to słabe. Jeszcze raz Ci Rafale, dziękuję. Pamiętajcie, że Ra Rafał yy, nagrywa także. Konglomerat podcastowy i przekaz 35. To jest odcinek, w którym, o którym więcej posłuchacie na temat bloodshot e, filmu, i, i, i tam, tam was odsyłam. I co? Słyszymy się za tytki. Dzięki. Cześć. Hej. Cześć.